Witajcie moi drodzy w dziewiątym odcinku podcastu Złoty Tron. Witam się z wami Zigi, szwagier i Vincent. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, chcielibyśmy przejść przez y, aktualizację, update z naszych warsztatów i jak zwykle zaczniemy, a właściwie to nie, jak niech zwykle zaczniemy od osób, które zrobiły najmniej, czyli od y, Winco. E, ja nie zrobiłem nic, bo y, w tym <coughs> miesiącu y, pochłaniało mnie moje drugie hobby, jakim jest granie. Mianowicie się przygotowujemy do nagrania y, drugiej płyty z zespołem, więc... Y, Wydawałem pieniądze oraz poświęcałem czas głównie gitarze, no i mam nadzieję, że dobrze nagrywanie pójdzie i w następnym miesiącu już wrócę do Warhammera i będę sobie mógł pomalować moje siły chaosu plus, że może uda mi się zacząć tych Devgardów, których mam już od miesiąca mi leżą nietknięci nawet z ramek nie, nie, nie obmacani dobrze. Nic nie zrobiłeś. Z... Nie, wiesz co? Bo mm, je, pierwsza rzecz, że mam w kolejce kilku już złożonych y, go, kolesi w Mark 3 <coughs> i sobie powiedziałem, że najpierw zrobię tych, chociaż wiesz, oddział tam pięciosobowy, dojadę do do, mhm. tam, do tego minimalnego oddziału i dopiero się za nowe modele wezmę. Chociaż nie powiem, że kusi mnie jakby odskoczenie od tego malowania niebieskiego, żeby sobie pomalować coś innego. Eee, czy pokswalkerów, czy, czy, czy devgardów Będziesz kupował ten spray, dead Guard Green? Nie, bo chcę tych devgardów zrobić w barwy herezyjne, czyli chcę ich zrobić... Duncan... A, bia biało Duncan zresztą robił filmik. Znaczy on co prawda podkładował tym sprayem tym defgardowym, ale spokojnie można to zrobić po prostu koraksem i, i jakiś off-white zrobić, te trymy zielone im porobić. <śmiech> zresztą nawet w tej, tej broszurce, co się dostaje z zestawem devgardowej, oni tam mają te warbandy w ramach Legionu i tam jeden z tych warbandów, nie wiem, Sons of Contagion czy coś takiego, oni mają ten jakby oryginalny kolor skim devgardowy z herezji, czyli mają taki brudny biały, biały z zielonymi tymi trymami zamiast złotych. I tu możesz wykorzystać ten motyw, który kiedyś ci linkowałem, a wyślę też Karolowi, żeby wstawił do podcastu. Taki koleś, Daniel Jackson, który często ma modele publikowane w White Dwarfie pomalował pierwszego dead gwardzistę, deszcz gwardzistę z tego pudełka startowego, który ma taką szmatę na ramieniu, taki, no fragment materiału mm -hmm. płynący. I na tejże szmacie namalował y, znak Legionu Bedgard, mm -hmm. że to jest jakby stary sztandar na przykład, który no. się przerzucił przez ramię. Fajnie, tak, fajnie. Bardzo, bardzo fajny motyw, że jeżeli właśnie idziesz w stronę ich kolorów heryzyjnych, to możesz coś takiego tam dobrać, nie? Spoko. No, poza tym z, z hobbystycznych rzeczy to chłopaki już wiedzą, moim tam podsyłałem do, żeby proofreadnęli proof to jak to wygląda. A stwierdziłem, że sobie zrobię taki mm, poradnik jak y, z tych dwóch boksów, które mamy y, do trzydziestki, czyli Betrayal at Calf i Burning of Prospero. I różnych biców tam czterdziestkowych, jak sobie można zrobić niektóre jednostki do Herezji Chorusa z różnych legionów. I troszeczkę nad tym też pracowałem. I porażnik. No. Tak, znaczy, wiesz, to nie, nie, nie, jest, nie jest nic takiego na zasadzie, przytni tutaj pod kątem 90 stopni, taki beats, to tylko po prostu... i jakie, a myślałeś o tym, żeby to obrazki powstałeś to? Wiesz... Bo masz stronkę taką bicową, z której kiedyś kupowałem, Beats and Kids Co UK, gdzie masz naprawdę mnóstwo biców, dobrze uporządkowanych <gry> po kategoriach. I mają, y, każdy z nich ma zdjęcie, więc może Wiesz co, na razie e... zrobiłem tak, że po prostu Legionami po kolei, czyli od, od Emperor's Children, nie, przepraszam, od Emperor's Children, bo pominąłem Legiony, które jeszcze nie mają Legion Specific Units, czyli y, na przykład White Scarów, Dark Angel bo oni, oni mają zasady, ale nie mają jeszcze w Herezji jednostek tych takich konkretnych do Legionu. I zrobiłem po prostu wykaz z tych jednostek, które już są zrobione, na przykład tam Kakofoni czy, czy Palatine Blades dla, dla Emperor's Children. I na przykład wstawiłem zdjęcie z Forge'a, jak ten model oryginalnie wygląda, no i napisałem, że na przykład bierzemy sobie gości z Prospero, tak? I na przykład kupujemy jakiś tam upgrade pack taki Albo próbujemy ich skołować za jakieś bicy stare, z tam, z której edycji. Albo z polskiego mini targowiska. Na przykład. I tutaj dokładamy to, duch dokładamy to, to. To mają być takie bardziej, nie wiem, to ma być bardziej natchnienie dla ludzi, mm -hmm. skąd wziąłeś bicy, a później Czyli rób to co, co chce. Mm -hmm. bo jakbym miał, w, nie wiem, w każdy legion ma między 2 a 4 ten Legion Specific Units, jakbym miał mm -hmm. każdemu opisywać, że. Wytni tutaj z jakiegoś tam modelu Mateusa znaczy, Kalgara, zakładamy, kawałek. Zakładamy, zakładamy że hobbista, który będzie sobie coś takiego robił na podstawie poradnika Winca będzie miał już e, no, troszkę z w ręku, tak? Będzie miał no tak, tak, przyciąć tak. je tam, za trochę i tak dalej. Ale obrazki moim mi się przydały, to co Michał mówił to. Yy, jest... Wiesz co, na pewno ten, yy, zrobiłem coś takiego, że przy niektórych opisach jest na przykład yy, Powiedzmy jest jakaś broń, tak? że dana, dana jednostka ma jakąś tam konkretną broń. Zajrzyjcie na przykład na firmę do firmy Kromlech, oni mają tam Vibro Blades które się fajnie spiszą okay. za te power swordy Albo wejście na stronę tam, nie wiem, Maximini i oni tam mają hełmy, które wyglądają tam podobnie itd., itd. i e, tak dalej, i tak dalej. I zarówno bicy GW jak i takie bicy third party. Są Bo to, że jakoś to dobrze e, napisał po angielsku jeszcze dla ludzi, którzy wiesz, no też w Stanach jest większy na to popyt. I pocisnął właśnie y, promocję trochę polskich producentów, to mógłbyś wiesz, gdzieś tam to podesłać im, żeby. Wiesz co, no teraz pytanie tylko jest, czy, jest czy to... wiesz, czy to w Stanach ma sens, bo jakby głównym założeniem tego mojego projekciku jest to, że po prostu herezja jest mało popularna u nas, bo no jest, jest po prostu cholernie droga. Ale tak? w Stanach też ma sens w Stanach, płacisz tło za tworzą. Dokładnie. I poza tym masz, masz to, że jest dużo ludzi na grupach, którzy narzekają, że o Boże, jakie to jest wszystko drogie i to jest tylko dla snobów. Hmm. Dla, wiesz, tych e Elitnie, hmm. a jest masa osób, które by się chciały w to zaangażować, a pewnie nie, mogły, nie, nie mogą, bo jest za dużo kasto no Może rzeczywiście, znaczy powiem tak, puszczę to na razie na, na ten. Yy, podejrzewam, bo zrobiłem to już jakiś czas temu, cały czas to jakby do, dopieszczam, tam sprawdzam, czy nie ma błędów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, chciałem poczekać, aż troszeczkę minie hype ósmej edycji, jak to osiądzie, i dopiero to wypuszczę, bo to zginie po prostu. <śmiech> jak nikt nie będzie zainteresowany. Cześć, jak, jak wyjdzie nowa edycja herezji, to ten temat może być na to. Tak, tak hmm. no to przepostuję, bo mam zamiar to po prostu wrzucić na jakieś tam strony. I fanowskie, tam wiesz, Warhammer, Polska. Ale na Polterze na jest dział no. tutorial, ale jakbyś coś takiego dowalił stary, to masz wiesz, lansu, a lansu. <śmiech> <śmiech> Nie, zobaczę <Szytki>. po prostu, <śmiech> zobacz tak. jak to wyjdzie. I oprócz jednostek tych, jednostek takich Legion Specific, yy, wrzuciłem też kilka m, takich generikowych unitów, które na przykład. Land Rider jest ten sam pattern, oprócz tego, że ma ten Phobos, tak? czyli ten taki podstawowy Land Rider, oprócz tego, że ma troszeczkę inną obudowę na heavy bolter, którą można z plastikardu po prostu zrobić i sponsony, laskanony mm -hmm. <coughs> na, no na sponsonach po prostu ustawić pionowo, mm -hmm. czyli nie tak jak są jeden obok drugiego, tylko jeden pod drugim, to trzeba by obrócić tą wieżyczkę, mam zamiar zresztą na swoim Land że tak kiedyś zrobić, obrócić to wstawić i on już bardziej wygląda trzydziestkowo, tak? A no, jeżeli robisz to na magnesach, to to jest po prostu kwestia, że magnes No, magnesu no dzisiaj, tak? i musisz obciąć jeszcze lufy i je lekko przykręcić, no. tak o 90 stopni i, i wszystko gra w tym momencie. E, bazyliszek z plastikardu troszeczkę więcej obudowy na, na bocznych panelach, tak, bo to bazyliszek legionowy wygląda praktycznie identycznie. Gwardii. Dokładnie. I bierzesz dwóch kolesi jako tych, jako działowych, po prostu Space Marinów, tam na pokładzie przyklejasz, bierzesz jednemu, dajesz jakiś, nie wiem, pocisk. No pocisk może w Możesz, no, możesz z Green Staffu nawet zrobić. No. Że jeden ładuje, a drugi na przykład stoi i tam, nie wiem, wziąć tą rączkę pokazującą, tam. strzelamy tam, <laughs> tak, i już jest wiesz, <laughs> Precyzyjne nakierowanie artylerii. Tam. tam. <laughs> Fajny pomysł, można też sobie iść, bo sądzę, że przy Bazyliska, Bazyliskach i przy Google Wardi jak, jak, się, jak macie kogoś znajomego, kto chodzi strzelać, albo po prostu brać się na strzelnicy, trochę łusek pozbierać hmm. i wrzucić modelarsko, żeby nie musisz tego Ale robić. od małego, małego kalibru chyba. No, tak, jakieś 22 sportowy. Jak, jak KBK, to, nie, 22 kalibru sportowy, 0.22. I sądzę, że spokojnie wam dadzą trochę łusek. Ale są, są, są też firmy, jak już, jak już idziemy w te bicy <kł> takie <kłysy> innych firm, są firmy, które robią po prostu pociski. Masz tak jak bawię się właśnie taką bombą, chyba workową to są firmy, które robią y, pociski czy skrzynki z amunicjami, mm -hmm. inne takie rzeczy. W tym zestawie kontenerów, co dostałem od Szwabra. Y, tam jest taka skrzynka z amunicją. No to nawet dokleić po prostu gdzieś z boku, tak? I już macie bułę zrobione. W pudełku Razorbacka jest też taka skrzynieszka fajna, ale to z orzełkiem, czyli do lojalistów, które... No zdrapać, zdrapać albo zdrapać, no zdrapać i zrobić tam wiesz... Tutaj mam drop poda zrobionego z tymi, dokleiłem orzełki, je po prostu pociechałem nożykiem, zanim pomalowałem i, i we flafie jest tak, że to jest drop pod y, zajumany Emperor's Children. Mm, Okej. Okay. To wszystko co zrobiłeś? Yy, tak, modelarsko tak. Czyli, <grym> czyli modelarsko nic nie zrobiłem, ale coś jakby hobby związanego z hobby <grym> jednak się udało tam No dźgnąć. Ja jako osoba, która zrobiła prawie tyle samo co ty, ale też jednak troszeczkę więcej. Yy, od ostatniego podcastu i jedyne, co mi się udało zrobić, to y, trochę pohandlowałem figurkami, to trzeba przyznać i wyhandlowałem sobie. Pace. Tak, <śmiech> urosły <śmiech> mi pejsy przez to. <śmiech> Wychandlowałem sobie dzięki temu y, od, od kolegi, który, to, którą tam umożliwiłem ten handel. Y, ile tam jest w sumie tego? 2, 4, 5, 15 podstawków y, Reaper Swarmów, y, które, które mam zamiar wcielić do swojej armii tralindów. I 8 jeszcze Spore Minds, które chce dać swojemu bajoworowi i po prostu wrzucić to. Grałeś już tą armią, tyle nie było? Jeszcze nie, jeszcze nie, nie grałem. E, e, szef tego naszego sklepu Stagraf. Miał grać nim. Grał nim, już grał. Gra, trzecią gra, już chyba grał. I podobało mu się bardzo. Nie jest to kompetytywna lista, niestety, ponieważ jest za mało e, mięcha. Dużych. Tak, za mało mięcha armatniego jest tylko jeden Hive Tyrant, ale mówi, że fan jest mimo wszystko. No i, Krispin już sobie sam zresztą kupił sobie trzy te boxy chyba, czy dwa te boxy Swarmów. Trzy Hive Taranty sobie kupił, które już jednego złożył i widziałem już jego modę pomalowany. Znaczy, Właściwie sklepu to sobie kupił na zasadzie ok, to teraz ten box jest mój. Odejmę sobie Ale musimy zapłacić mimo wszystko. Ale kupił, tak, no bo to wiesz, jeszcze ma żonę, która go kontroluje. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, Krispin zawsze był zdeklarowanym miłośnikiem do tej pory, zdeklarowanym miłośnikiem chaosu. Ale ostatnio go właśnie wzięło, że sobie coś innego zrobi i, i pogra też. Znaczy odgrażał się, że chaosem zrobi sobie oddział do Armageddon Shadow War. Ale chyba nic tego nie wyjdzie, bo tak, teraz tak. na razie się... Zajarał się ósmą edycją, zagrał parę gier to moim czy właśnie dwie, o, o dwóch więc trzecią... Znaczy dobrze i to, dobrze, że gra. Jasne, ale, jasne. Bo i świat no, nie ruszał. Ale... Tak. E, no także będę miał 18, 18 podstawków Ripper Swarmów, e, sporo sporo Mines i teraz będę się brał za to i malował. Niestety w najbliższym czasie troszeczkę moja aktywność hobbystyczna ulegnie przykręceniu prędkości, jeśli w ogóle jakąkolwiek prędkość, no bo zostawię sobie właśnie tych tylko trainingów, żeby ich tam malować. Natomiast będę się przeprowadzał, więc troszeczkę tutaj mam koncentrację i taką skupienie na innych rzeczach. No ale to pewnie się odbije trochę na tym moim blogu, na kanale i tak dalej, także hmm, no będzie coś. Stosuj miosy odpowiednie. No ja tak? Staram się coś robić, mimo wszystko, nie, ale jakoś tak po prostu no, nie ma czasu na to, nie? Po prostu przychodzę i, tak jak widzicie, dzisiaj przed, przed Waszym przyjściem psiknąłem sprayem jeszcze waliło w, w sklepie modelarskim, jak się to określili. Więc tak, tak, moimi kroczkami coś zawsze robię, jak mam jakieś 10. I to jest taka moja metoda, nie? że to wszystko leży gotowe, to jest ten plus posiadania gotowego warsztatu i moimi kroczkami coś robimy. No, dzisiaj to psiknę, wieczorem pewnie położę. Wikoli i sypny piasek. Za dzień, dwa położę Włosza. Będę miał wszystko w Włoszach, bo mam tam jeszcze pracę nad 15 gargoilami. Wiktorem eee, i Carnifexem, z tym Screamer Killerem z drugiej edycji. I tak wszystko sobie mam malskimi kroczkami, aż w, końcu, aż w końcu nagle zrobi się pyk i będzie gotowy. To już jest twój drugi FX. Nie, pierwszy, to jest ten pierwszy jeszcze tam. Tak. To właśnie, właśnie tak szybko to idzie, że jeszcze go nie pomalowałem. A, Mam jeszcze Jezu, Znaczy, ja szanuję tą armię, ale tak brzydkie są. Są brzydkie, ale mi się one są aż tak, tak brzydkie, że mi się podobają, więc to jest. Mamy taki tak Brzydki rzecz, ładny. No termagonty, które biegają, są uśmiechnięte, to mniej więcej wyglądają tak jak teraz Devgardi, którzy mają głupie uśmieszki na twarzach. To jest po prostu fajne, tak? A znaczy, tak. bo to jest, to, jest, to jest era modeli, kiedy oni z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy to jest łatwiejsze do wyprodukowania, że modele są symetryczne. Wydaje mi się, że to nie. może być najtrudniejsze, jeżeli rzeźbisz je ręcznie. A to był ten etap, kiedy jeszcze nie było kadowego no czyli <śmiech> je ręcznie. Ale nie wszystkie. Są zrobić są dwie rzeczy. połowy symetryczne, to jednak się musisz mocno dołożyć, mhm. bardziej niż jakby się zrobił niesymetrycznie. No Natomiast no. Te, te, na przykład ci marinsi, tak, którzy przytulają Wolter i kucają do kupy no to też byli w miarę symetryczni powiedzmy, no i no nie, taka estetyka po prostu. Taka estetyka, no, dokładnie. <laughs> Dobrze, y, to by było właśnie na tyle mojego y, modelowania. modelowania w tym I ostatnim miesiącu. przejdziemy teraz do kolegi szwagra, który szybko ztraszył nam co zrobił, bo zrobił bardzo dużo. No, Zawsze znaczy, czy bardzo dużo to bym dyskutował, bywało więcej. Wszystko z armii Ultramarynców, bo to jest cały czas temat wiodący u mnie, głównie dlatego, że Udało mi się zagrać ósmą edycję, więc po kolei. Oddział pięciu intercesorów, primarisów jest skończony w tym momencie. Dalej, dawny komand, skład, który obecnie jest rozbity na pojedynczej Unity, ale nadal traktuje to jako komand, skład mm -hmm. powiedzmy i to kompletuję. Mam sztandarowego, to jest Ancient Vandius z drugiej kompanii. Dalej mamy aptekarza Venatio. I to w sumie tyle co jest na dzisiaj skończone <śmiech> z tego komand składu, bo reszta jest w robocie powiedzmy. Jest też drugi aptekarz z czwartej kompanii, aptekarz Selenus. Jeżeli czytaliście książki o Urielu Ventrisie to kojarzycie postać. To jest yy, na pewno nie ostatni model z czwartej kompanii, bo yy, kolejny model, który też będzie miał zielony trim na, na ramiennikach już się kąpie w płynie hamulcowym. Na razie nie będę zdradzał kto to będzie. Yy, <śmiech> Oprócz tego podciągnąłem kapelana, który był pomalowany rok czy dwa lata temu do poziomu e, obecnej armii, żeby, żeby pasował pod stawką, pasował kalkomaniami i tak I ma jump pack teraz, żeby towarzyszyć Assault Marinom. Oprócz tego kapitan Sicarius z drugiej kompanii. E, to jest w sumie moja pff, trzecia postać ultramarińską imienkę pomalowana. Gulliman Kalgar. Teraz sikarus No Też jeszcze pomaluję na pewno Kalgara w zbroi terminatorowej, którego mam od was z wieczoru kawalerskiego. I Honor Guardo, którzy są? Świetnymi modelami. No podobają mi się te hełmy, słuchaj, te oni mają tak jak w Grajeście Warcrafta 3, to tam jakby podstawowa jednostka wojowników ludzi chyba miała taki sam motyw, że jest hełm, który tutaj na twarzy, ta część hełmu, która zasłania twarz, to są skrzydła. Świetnie to wygląda. Eee, Aha, tutaj, że taki dom te skrzydła za poza. Tak, tak. W 30 ci Invictus Suzarens mają. Tak. No prawie są inne. No, no. Tak, tak. Także tak, obecnie no, to, to, to tyle, jeśli chodzi o pomalowane, czyli w sumie 5, 6, 7, 8, 9, 10 modeli. 10 modeli w miesiącu nie jest, zły. jak na mnie to jest. Tym A tak się zapytam. mówi, że to Sicario jest imienne, bo te imiona, które im nadajesz, to wymyślasz, czy z skądś pochodzą? To są z, albo z kodeksu, albo z książek. Aha, okej. Okay. Albo komiksów. Akurat jeśli chodzi o aptekarza Selenusa, <coughs> opisy w książkach albo były szczątkowe, albo się rozbiegały. Natomiast wyszedł komiks The Defenders of Ultramar, do którego scenariusz napisał Graham McNeill, ten sam, który pisał <coughs> książki o Ultramarinsach czwartej Kompanii. I tam jest, no, siłą rzeczy, jako że to jest komiks, jest przedstawienie graficzne tych postaci i na tym bazowałem robiąc Selenusa. Natomiast wszystkie postacie z drugiej kompanii, czy to są imienne, mają rulsy imienne, czy po prostu mają imię we flafie, opieram na obrazku z kodeksu, który pojawiał się po raz pierwszy chyba w kodeksie Space Marine w piątej edycji, był też w szóstej, w siódmej w ósmej, podejrzewam, że też będzie tylko zadejtowany z primarisami, mm. jest rozpisana cała kompania. Jak się nazywa każdy sierżant, mm. jak wyglądają w każdym składzie wojownicy i na podstawie tego staram się, może nie zawsze to jest idealne odwzorowanie, ale staram się zawsze bazować okay. na tym. Yy, zresztą przejdziemy do tego szerzej w dalszej no, części to, odcinka, bo to jest w temacie, temat. W, w temacie odcinka, w temacie numeru. Dobrze, może teraz eee, przejdźmy. A jeszcze co? jeszcze tylko samo samo na warsztacie w tym momencie, bo e, mieszkałem przez tydzień na wygnaniu u teściowej z racji stanu domu w czasie remontu. Ale mimo tego udało to się mi się. Ciężka sytuacja u teściowej mieszkała. Znaczy, teściowa pojechała na działkę, więc e, tylko psa zostawiła, że trzeba było z psem wychodzić, no, żaden problem. E, w każdym razie e, udało mi się małą stację malowania zrobić i udało mi się na trzech modelach położyć kolor niebieski i ten niebieski strzejdować, zhighlightować co jest zawsze najbardziej już etapem przy moich kondalach. Ostatnio z Vincem dyskutowałem, że Vince bardzo narzeka na highlighty runfangiem. Tak naprawdę w ultrasach highlighty runfangiem to są wakacje. To już jest na sam koniec prawie, bo elementów metalicznych... No ja runfangiem to co jest Belcherem mhm. i to co jest Gehenna Gold. Mhm. To highlightuję runfangiem i tego nie jest dużo i przeważnie to są elementy wystające, no to do których łatwo się dostać pędzelkiem. Natomiast niebieskie highlighty, gdzie czasami na przykład pod pachą chcę zrobić... Jeśli to robisz dwa highlighty, nie? No? Tak, pierwszy, mm. pierwszy jest Calgar Blue, drugi jest Fenris Grey. No to to jest, to jest zdecydowanie bardziej upierdliwe. Te trzy modele, na których to się udało zrobić, to jest Primaris Hellblaster, czyli ten oddział z plazmami. Jeden, drugi to jest Champion kompanii drugiej z składu danego. I trzeci model to jest Porucznik Primarisu. Bardzo chcę wystawić Porucznika, bo daje te przerzuty tu. Wound. Czyli mm. jeżeli by nie było Gulimana. Który dodaje, to można też porusznik. Okay. Ja właśnie sobie przypomniałem, że ja jeszcze przecież pracuję, nad, o czym rozmawialiśmy przed odcinkiem, i pewnie dlatego o tym nie powiedziałem. Nad Gorkanotem i Morkanotem pracuję. No właśnie. Jak mi się teraz przypomniał, że jednego Morkanota, którego zakupiłem tanio na Allegro, czy na Allegro, zakupiłem po prostu. Zmywam go z farby, ponieważ był. Z barbarzyńcowany, z barbarzyńcami. Z... No, błyszczącym lakierem za sobie tak. co za to jest. Ale ładnie schodzi pod zmywaczem wamodu, który polecam, bo w ostatnich czasach bardzo dużo modeli zmyłem. I jedna fajna uwaga, super glue rozkleja i także modele się rozpadają w rękach. Hmm. Do tego stopnia, że Warboss z Age of Assault on Black Ridge, tułów ma dwuczęściowy i mu też się rozpadł. Jak mówię. Zepsuta tą figurkę? Nie. Po prostu się rozkleił całkowicie model. Fantastycznie. Polecam. No dobrze, bo nie uszkadza plastiku. <coughs> w ogóle. A wszelkie chemiczne znaczy, rzeczy Znaczy jedną rzecz zrobił troszeczkę jakby na w których rozkleiłem, którzy też się rozpadli całkowicie. Fakturka się zrobiła? Nie, nie fakturka. Właśnie, kolor się zmienił w kolor. niektórych miejscach. Nie jest taka, no, to, czy to, może, może to jest najmniejszy problem. Może byli przyknięci na biało i to po prostu nie zeszło. Albo on zmienił kolor. Ten wydaje mi się. Nie jestem do końca przekonany, ale ryzyko jest takie, że może trochę wybielać. I tak potem na to malujesz. I tak maluję. więc To nie jest problem, ale właśnie faktura w przeciwieństwie do płynu hamulcowego, który Ty używasz ja też zresztą używałem przez długi okres czasu, tam jak się za długo zostawi model, na przykład 2-3 tygodnie, to może się faktura zmienić troszeczkę. Też zależy od tego jaką miałeś partię produkcyjną danego modelu. bo Miałem tak, takie, tak. które po tygodniu mi się już robiły taka gęsia skórka powiedzmy na tym hmm. plastiku, a miałem takie, że miesiąc trzymałem i nic. Ja miałem gwardzistów, które 4 miesiące stały i zapomniałem o nich w ogóle. Wziąłem, wziąłem zamieszanie. O kurde, to są modele, nie I szybko je wymyłem i nic im nie było, a my już miałem je spisać na straty. Natomiast ten Wamodu, no nawet te gorkanotowi, tak jak wam mówiłem, drzwi myłem i po prostu je polałem troszeczkę Wamodem, modem, tym zmywaczem Wamodu. Chwilę poleżało może ja wiem, z 20 minut i zacząłem trzeć szczoteczką do zębów taką starą. I tak naprawdę. Trochę pracy musiałem więcej włożyć niż przy reszcie modelu, bo przy reszcie po prostu schodziło ładnie, wystarczyło przejechać i zdrapywałem, zbierałem tak naprawdę farbę. Tak tu musiałem troszeczkę potrzeć, no ale to było 20 minut. Kurczę no, 20 minut na, na model i wyglądałem naprawdę ładnie z starte, trochę więcej jeszcze pracy potrzeba i będzie spoko. Także to było na tyle z naszych warsztatów, przejdźmy teraz sobie do nowości, aktualności i przeglądów nowych rzeczy, które wyszły, a zacznijmy od White Warfa. Mm. W lipcowym White Dwarfie najfajniejsze w sumie rzeczy dla początkujących, bo dla zaawansowanych graczy już może niekoniecznie, ale też jako forma rozbudowania istniejącej armii primarisów, bardzo młodej armii, pojawiły się dwa boksy. Pierwszy boks to No No Fear, czyli większy boks z dwóch z boksów, które wyszły, ale mniejszy od Dark Imperium. Tam no brakuje paru modeli charakterów chyba z tego, co ja kojarzę. Nie ma, no mają, tak, mniej walkerów. Nie, bo tu jest tylko 6, 10. 10, 10 jest tam, jest 20 i nie ma czarownika. Nie, nie ma czarownika. nie ma, tylko sztandarowego chyba. I nie ma, jest tylko jeden oddział intercesorów, a w Dark Imperium są dwa. Są nie. dwa, dokładnie. Więc jest troszeczkę mniejszy. Natomiast ten boks przychodzi z papierową matą, którym jest po prostu taki papier plakatowy, tak jak to nazywano kredowany papier zrolowany czy złożony Złożony, złożony. niestety, niestety złożony. To widać widać, ale sądzę, że jeżeli ktoś ma miejsce, to może sobie go poodginać, wiesz, tak, jak się z plakatami robiło z brawo czy z czegoś tam poodginać, nawet wyprasować przez ściereczkę i będzie fajna to mata. Dla początkujących ludzi, którzy, tak jak my, żeśmy pewnie grali, czy, no, nawet trochę wcześniej na floorhamerze, tak? e, czyli po prostu podłoga puszki po piwie, książki i tak dalej. Tak, tutaj mamy element terenu, no i pudełko, w którym są figurki, to co zresztą było na mojej recenzji wideo, którą zrobiłem na, na, na grocie. To jest po prostu po odrzuceniu jest to element jakiejś krypty, cokolwiek to nie, I jakiś budynek. Tak, no i, i to naprawdę tak, tak naprawdę wszystko. Tam jest książeczka Getting Started, taka typu Getting Started, czyli co jest we Flafie i, i tak dalej. Oczywiście wyszła też książeczka Getting Started, która. No jest tak jakby tym wszystkim w co. Cenie, jest w cenie White Warfa, bo chyba troszkę. 25 zł, czy mniej. Bo 30 zł White Warf kosztuje. No, no i to jest, to jest fajna opcja, słuchajcie, ja sobie już zamówiłem w moim FL, FLG się dwa takie egzemplarze. Jeden będzie dla mnie, żeby na półeczkę i żeby mieć dodatkowy model intercesora. A drugi już wiem, że wręczę koledzy z pracy, który jest potencjalnym graczem, bo już ileś razy mówił, że a, może by się wkręcił, ale tam że to trzeba zainwestować i tak dalej. Także dam mu to, poczyta sobie o Uniwersum, bo w tej książeczce jest opis mm -hmm. Flafu. Pomasa sobie model, może sobie ten model nawet złoży, bo podejrzewam, że jakiś nożyk... W ciśnie. W ciśnie <laughs> tak, bo wystarczy nożyk, żeby to wyciąć z ramek, a nie trzeba kleju, żeby to złożyć, bo to mm. jest snapfit. Mm -hmm. Więc jeżeli mu się to spodoba, to mu powiem, słuchaj, stary, to się umówimy na jakąś sobotę, przyjdziesz do mnie, skorzystasz z moich pędzelków farbę, jak i sobie to pomalujesz, no i jakby Ci się podobało, to po prostu... Możesz wejść to hobby, możesz nie wejść whatever. Dokładnie. A tak. Burwarek wypić tak, że... przy malowaniu figurki zawsze na próbcie. No właśnie, natomiast jeżeli, jeżeli macie znajomych, którzy na przykład wahają się, nie wiem, kiedyś grali w Dawn of War i hmm. im się podobało, czy przeczytali jakąś książkę im się podobało. Szwagin mu po prostu daje darmową pierwszą działkę, a tak, potem już... Plastic plastik... crash. Free sample, a potem już płać. No. Dokładnie. Dla, dla informacji jeszcze y, takiej trochę y, auto, autopromocji. Na moim Facebooku Grotor Deli zrobiłem konkurs, który możecie wygrać i Pudełko, czyli ten start Getting get starter Warhammerowy czterdziestkowy i Sigmarowy, bo akurat mam obydwa, więc z chęcią, wystarczy też, że, że stagujecie osobę, której chcielibyście to dać i ja tam sobie wylosuję jakąś tam metodą, jakąś panią, o Górzatkę tutaj ogarnę, która mi to wylosuje i po prostu wyślę tej osobie, wyślę ten numer, żeby mogła zacząć zabawę, także takie małe promo. No, jest no. też wersja chaosowa tego? Nie. Była no. taka. Hmm. Wiesz co? Bo myślę, że fajnym pomysłem byłoby, żeby zrobili to, znaczy to no samo tak, film, tak. tylko dodali, dodali jedną figurkę Dead Guardów. Można by... tak, ale sądzę, że... Wiesz, ale Dead Guard jest już troszkę bardziej dla zaawansowanych malarzy, wydaje mi się, mimo wszystko. Trochę tak. Bo Primaris ma proste kształty, proste linie. Tam nie, ale, nie, nie, nie dużo można poprzeć. Ale Disney tak. ma rację, bo zrobili to, z, dodali model tego, tego Slaughter Priesta do White Warfa, nie? Więc może do Sigmara. więc dlaczego by mieli tutaj czegoś takiego? Wiesz stary, nawet jak skaleczysz, no to kwestia, kwestia jest tego, że y, grasz tą armią, która Ci się podoba tak i jak rzeczywiście się w to wkręcisz, to, to nauczysz się malować w tym. Tak? A czy wiesz, to jest jeden model, który możesz sobie pomalować, żeby zobaczyć w ogóle jak Ci idzie malowanie modeli. Hmm. A jak Ci się spodoba i na przykład chcesz Tyranidów, to wtedy już będziesz sobie kupował na przykład ten box Start Collecting tyranid. A tego wystrzeliś z petardy. Na przykład. Albo dać koledze, który gra margisami, nas sobie go i maluje. Albo sprzedaż go za miliony dolarów na Lego. Za 10 lat jak już będzie nie. dużo warto. Drugim pudełkiem, które wyszło jest First Strike, czyli to najmniejsze z trzech pudełek, które teraz możecie zakupić, aby zacząć swoją zabawę z 40. I tam już mamy naprawdę bardzo mało modeli, bo mamy tylko sześciu prymarysów, mamy trzech intersestorów i trzech, nie wiem, co nawet tam jest. Nie wiem, się riverów. River. A riverów, no tak, prawda, tych skautów mamy, e, Prymarsowych. Mamy oczywiście trzech play Marisów i sześciu Pockswokerów, czyli na sze, sześciu tych małych kultystów. No i to jest troszeczkę mniejsze pudełko. to jest połowa pudełka No No Fear. I też znowu mamy matę. tym razem. Matę mniejszą, która jest. E, dwa, czekaj, i, 4 trzy, na 4 trzy, Nie, ta mata jest 2x2. Na 2. 2 na 2. 2 na 2. to jest 30 cm na 30 cm, tak jakby jedna ćwiartka stołu GW. Oraz pudełko, w którym przychodzą figurki, to są po prostu kontenerki, które można zakupić osobno. Jakie już osobne modele, bardzo ładne zresztą. To pudełko udaje kontenerki, tak powiedzmy. No tak, tak, tak. To, czy udaje trzy kontenerki obok siebie, także nie możemy tego rozdzielić. No chyba, że jesteście z po i jakoś ta, coś tam wykombinujecie. No, obej no, się, w sensu sądzę. W każdym razie to wszystko, jeśli chodzi o zestawy startowe. Pojawiły się jeszcze kolejne modele, ale tu już pozwolę naszemu fanatykowi Ultramarinów, Malinów, Space Malinów opowiedzieć o nich. Tak, no, wyszły dwa modele, których sobie na pewno nie kupię. To jest Librarian primarisowy i kapitan primarisowy. Ja nie mówię, że te modele są złe, bo wyglądają całkiem przyjemnie, pasują do reszty armii, a są też dosyć indywidualne. Natomiast odrzuca mnie cena, bo jednak mimo wszystko stuwa za jeden model to... Bo... Dużo, no, Znaczy, jeszcze żeśmy spekulowali tutaj z, z kolegą szwagrem, że jak ogłosili, wiecie, rzucili zdjęcia, Modele sobie stoją, rzucili cenę, no to stwierdziliśmy, że pewnie będzie tak, jak w, w tym pudełku Space Marine Commander sprzed Palular, że tam będzie po prostu milion opcji, żeby, te, wie, wiecie, jedno ciało i tam tysiące rączek, no tak, tysiące tak. on kosztował 100 zł, ale on miał właśnie Lightning Claw, Power Fist, Power Sword, Power Axe. Dwa różne chyba plecaki, dwie różne klaty, cztery różne głowy. Opcjonalną pelerynę. Tak, tam naprawdę można było na wiele sposobów złożyć i jeszcze dużo miejsc nie Natomiast Librarian można mu zmienić gołą głowę na hełm i to jest koniec opcji. I dłoń, i dłoń. No właśnie tak patrzyłem, czy można i chyba nie można, wiesz? Tak. Dłoń jest chyba na stałe. Czy to on, jest też snackwitowy? Znaczy nie, on jest, wiesz co, on jest. On jest tak pocięty, jak... Teraz, i tył są dziennie, wiesz, jak tak jak masz, jak masz bohaterów na przykład z Betrayal of Call, że oni tam są w 4, 5, 6 kawałkach, nie? To on powinien kosztować 45, zł to I to i tak by było dużo. Powinien. No ale cóż. Na samego mamy oh. kapitana. W kapitanie opcji mamy takie, że możemy mu zamienić Superbolter na Super Superbolter. I to jest koszt... i głowy, na... tak, tak? Na pewno głowy na głowę. Głowę głowy ja tak, jest, no, tutaj no, ten... zobacz, wysyłek można. No, no, tak, można wstawić go głowę. Mhm. I też kosztuje, no, nawet sugerowana cena to jest 115 zł. Ech. Słuchajcie, no, dzięki temu, że e, z Winsem kupiliśmy między sobą dwa boksy Dark Imperium. E, no to tych modeli intercesorów, poruszników i tak dalej ma więcej, więc po prostu. Przy użyciu biców, które mam do zwykłych Marines'ów, przerobię sobie, żeby mieć kapitana i żeby mieć librariana. No Ale tu jest napisami, że, że są to easy to build. Nie Ale są, widziałem to, nie praski, jak W ogóle okay. no wejdziesz... postacie, postacie, te tak tzw. clamshell plastic, tak hmm. są tą techniką robione, że masz no, jedną pozę okay, dobra. dobra. I jak wejdziesz z na stronę GW, to możesz sobie obejrzeć wypraski tam czy, okay, no dobra. przy oficjalnych tych. Dobra, następne modele jakie wyszły to Primaris Reavers, czyli i Primarisów, I tych kupuję. są bardzo bardzo fajne. powtarzam to już po raz dziesiąty, że to są bardzo mm. fajne modele. Czachy są mega. Głowa nice mi się bardzo nie podobałem. Ach, bo się nie znasz. Nie, wiesz co, na przykład zbroje są fajne, zbroje są naprawdę okej, okay, natomiast hmm. te głowy są takie... Więc po prostu smuta, że kradną mu terror squad, <laughs> no no... Myślał, że terror rozkłady są tylko moje, tylko dla mojej armii. Ja nie... Nie, wiem. znaczy inna rzecz, że taka jest prawda, że... Yy... Ultramarini są znaczy, Space Marines są trochę ofiarami własnego sukcesu i po prostu jest tyle dźgane tych jednostek, że Games Workshop, jak próbuje coś nowego na nich dorzucić, bo mają już tyle różnych rzeczy, to po prostu podbierają unity z innych armii, tak jak mieliśmy Centurionów, którzy są po prostu takimi Space Marinowymi obliteratorami, to to są... W tym momencie terror składy z trzydziestki z Nightlordów, y, tylko, że takie mają bardziej derpowe hełmy inspirowane. Derpowe! <grym> Inspirowany w mocno, ktoś tam musiał usiąść i obejrzeć Mad Maxa i powiedzieć rzeźbiarzowi, masz mi zrobić taką maskę jak miał Immortal Joe w Mad Maxie i, ja i zamknij mordę. Natomiast y, poza hełmami, modele są spoko, uważam, że te zbroje naprawdę wyglądają ok. I też to są modele snapfitowe, easy to build, z tego co to wy... można przeczytać, tak? I to troszkę takie rozwojenie jaźni Games Workshopu ma miejsce, bo z tego co wiem, w pudełku z tymi chłopakami mm. y, są zasady, jest data slate, data, data sheet, data sheet. Data sheet y, gdzie mówi, że bierze się trzech w jednostce, bo trzech jest pudełku. Mm. Ale jak wejdziemy na gamesworkshop.com i stronę tego produktu, tam jest free PDF mm. do pobrania. I w tym PDF-ie jest tam koszt modelu mm. i model per unit, czyli ile jest w unit. I tam jest 5 do 10. Czyli to jest, wydaje mi się, że jak no, w zależności jak się dogadasz ze swoim współgraczem, możesz używać datasheetu, który masz z pudełka. Zawsze z pudełka. jest zasada taka, że to, to co masz w pudełku. To, to co masz w pudełku. Tak, zawsze taka zasada że jak kodeks wyjdzie później. Nie no, jak kodek wyjdzie to już powinno być inaczej. No bo w się że to podejrzewam, że to jest jakiś copy paste zrobili, ponieważ tak jak już mówiłem chyba, nie wiem czy to mówiłem w poprzednim odcinku. W zasadach Zenos 2, Gorka, i morka mają dokładnie tą samą zasadę. Wiesz, tłumaczenie tej zasady ma taki sam efekt, a opis słownie jest inny. Więc po co? Tak? Więc podejrzewam, że tam jest po prostu mają zbyt dużo ludzi pracujących nad zasadami i ktoś po prostu prze, prze, przedobrzył, albo w, w kodeksie będzie ich pięciu musiało być. Podejrzewam, że tak. Od pięciu do dziesięciu. To byś musiał kupić znowu. i już był chyba jakiś przeciek o intercesorach, że intercesorzy będą od pięciu do dziesięciu. I to jest też I kolejny boss. Wczoraj na Twitchu były, były dwie gry. Mhm. Niestety jak włączyłem to już druga gra trwała. Tam były Demony Korna, mhm. czy tam ogólnie Chaos Korna kontra Cinch mhm. z Magnusem. Natomiast pierwszy, pierwszej słyszałem, że... bo grali Space Marini i słyszałem, że człowiek wystawił oddział 10 intercesorów, bo miał już nowy kodeks. Hmm. Czyli, że będzie można brać 10. Może na 5. Ja się skłaniam bliżej wersji, że po prostu zrobili tak, że musisz kupić dwa boksy. Tak. Znaczy, no, na to czas, ty, nie ma kodeksu. Bo tu, drugi, no. drugi boks, który chcieliśmy teraz no. powiedzieć, to jest Easy to Build Primaris Intercessors. Yy, I tam są trzy modele yy, w tym kodeksie. A musisz mieć pięciu. A musisz mieć pięciu. Więc no, no, jedyne co oferuje to pudełko, tak naprawdę, to są po prostu nowe pozy. Mm -hmm. Jest jeden, który trzyma Auspex, jest sierżant z gołą głową, no, który no. pokazuje tam. Tak. <laughs> A nasz ulubiony Jon. Liberzy tam, stoją, tam Na, stoją. W cieniu, tak, ale to jest tylko zdjęcia. No. no i to jest. z modem już to wszystko. Dodatkowo to otrzymaliśmy jeszcze box. Trzech Play których też pewnie musi być pięciu w oddziale. E, tak, minimum musi, masz mieć pięciu, natomiast <głos> tu, tu ma to jakiś sens, bo w tym boksie Dark Imperium dostajesz siedmiu, dodajesz do tego trzech i masz cały oddział. A nie może max 20 tak jak Znaczy nie, możesz 10? tam wymaksić więcej, ale 10 to jest A ten taki... A 10 na do wejdzie, tak? No, na przykład, nie? Do tego dostajesz, w końcu dostajesz Plague Marina z, z ich jakby bronią specjalną. To jest taki granatnik na, na toksyczne granaty, czyli ten Blight Launcher, jeżeli się nie mylę, to się nazywa. Plus dostajemy jeszcze jedną figurkę, która może być alternatywą dla sierżanta, ma Power Fist. Ten poprzedni sierżant też ma Power Fist, no ale po prostu możemy albo mu wymienić rączkę, albo powiedzieć, że... ...temu spuchła, ponieważ Nurgiel. I on z tego, co tutaj widzimy na fotkach, ma jeszcze mackami przylepiony do plecaka Plasma I do tego dostajemy jeszcze kilku poksłokerów. Jest też sześciu. Sześciu nowych jakby. I to też są modele, które nie były takie wariant, tylko to są tak. inne rzeczy. To są inne, tak, to są inne warianty. To zachęca do kupna tych boxów jedynie. Tak, Tak, tak. tak. natomiast poksłokerów można mieć jakoś w opór, jakąś śmieszną ilość, typu na 35 czy 40, nie wiem, nawet na, na, naprawdę nie pamiętam w jednym oddziale, więc no do kupienia sześciu nie jest źle. Tak, I właśnie, ale coś co dyskutowaliśmy też o poksłokerach jak miałem okazję patrzeć jak Karol grał z kolegą i kolega miał Dead że poksłokerzy, jeżeli twoje jednostki zginą w walce z poksłokerami, to oni zabiją. Tak, to, to i, i poksłokerzy mają ubytki w jednostce, uh -huh. czyli mają mniej niż ty, że startowali, to mogą jakby uzupełniać sobie straty, żeby, że Ci z twojej jednostki, które zabijają tak? się po Co więcej, jak, jest... jak są wymaksowani i tak zabijają gości, to mogą powiększyć swoją. Eee, doczytywał to. Doczytywał Nie. to i musisz, tak? To jest tak jak z samoningiem w sali, że musisz to płacić jakby przed grą. Więc hmm. bo teraz w Samoningu jest tak, że tak skupiam się chwilę na zasadach... mogę się mylić, ale widziałem jakiś z Warhammer TV, jak się edycja zaczęła. Widziałem jakiś game report i kolej właśnie mówił, że Dobrze mieć troszkę więcej modeli yy, boxwalkerów pod stołem, bo może ich być więcej i to jest fajne w fajnych ale, ale to wiecie, to hmm. może, może to pozmieniali, to było, bo to już było parę, miesięcy. Może że to było na początku. W każdym razie zasady działają w ten sposób, <coughs> żeby kogoś samonować musisz mieć punkty na to odłożone. Rozumiem. To jest takiwny Więc jeżeli weźmiesz sobie 20 boxwalkerów, a możesz mieć w oddziale 30, to żeby ich zwiększyć od 20 do 30, żeby dodać tych kolejnych, co możesz zrobić, to musiałeś wcześniej najpierw wydać te parę punktów odłożyć no. na bok i mieć te model. Ale do czego dążę? Chciałem tak szybko się wtrącić, a wyszła tam z tego dyskusja. Że to jest piękna okazja do konwertowania. Mhm. Bo bierzesz, jeżeli cokolwiek może się zmienić w boxwalkera, to bierzesz każdy model, jaki chcesz, który się mieści na 25 mm podstawce, greenstaffujesz go, żeby był nurglowy bardziej, i może kupujesz sobie boksa w tych których ty masz tutaj sześciu. No właśnie, na przykład te kupujesz, sobie, niej, kupujesz sobie albo bierzesz sobie starych Space Marinów, których masz, się walają modele, których już wiesz, że nie zrobisz, bo są fajniejsi teraz wychodzą. Co o w Do tego też wróciłem. Pociniesz ich na kawałki i, i robisz z nich po prostu zlepanie. Z, z, z, nie, robisz z nich trochę, wiesz, z lepek jak Space Mania, z ręką odstającą, już po boxwoke'a z nogą. Ja bądź. miałem zawsze, nasze znaczy jak jeszcze była yy, szósta, siódma edycja i, i, i miałem tą swoją armię The Purge, tą nurglową, yy, bardzo chciałem zrobić taki meg że kupić sobie tych zombiaków z fantaziaka, bo ich tam dużo w boksie było, kupić jakiś tam boks kadian, czy coś mm -hmm. takiego i po prostu podoklejać tym kadyjskim żołnierzom te zombie głowy, zombie ramiona, że oni idą tacy, wiecie... Yy, może do tego wrócę, jak po prostu będą Counts as boxwalkers, tak? okay. więc zobaczymy. No, kosztowny ten, bo dwa boksy kupić, żeby zrobić jeden unit to tak. E. No dobrze, przechodząc dalej <coughs> mamy Warhammer 000 Essentials, takie pudełko. Wycinak z ramek, 13 farbek, tych małych buteleczek, klej, pędzelek, czyli takie absolutne minimum, żeby cokolwiek zacząć robić. Może temu koledze, który by się zastanowił nad graniem, jeżeli by chciał grać, temu coś takiego zaproponuję. Chociaż szczerze to pewnie mu zaproponuję, żeby pędzelek to sobie w ogóle innego producenta, w tak. wycinach też innego producenta i tak tak. Też innego producenta. Nie bądź lemingiem! No, nie podążaj no, za mną. Mamy też painset nowy, mimo że poprzedni painset dla Space Marine'ów jaki był, był naprawdę świetny, tam były te trzy modele wyższych troszeczkę. Truskalibyśmy. Tak? Teraz mamy painset z intercesorami, to są dokładnie te same modele, które są w pudełku Easy to Build, o którym mówiliśmy przed chwilą. Mm -hmm. No i do, zakładam, że zestaw farbek jest taki sam jak poprzedni. To są te malutkie farki, zapamiętajcie, że, tak, że to są malutkie farby. No poza farki. tym te małe buteleczki, one prawdopodobnie to jest wada produkcyjna. Często się trafia, że farka jest w środku wyschnięta. Mhm. Więc jeżeli, jeżeli byście decydowali się na kupno zestawu, gdzie są te małe, jeszcze w sklepie to otwórzcie i wrażliwego od razu reklamujcie. Tak, dokładnie. No dobrze, następną rzeczą, która się pojawia, to jest coś, co tak jak dla nas e, gramy totalnie bezspinkowo, są te open war cards, czyli karty, w których mamy pięć kategorii. Mamy obiektywy, znaczy cel gry, mamy m, jakiś twist, czyli zmianę, jak to nie wiem, jak to jakąś taką po prostu. Zwrot fabuły. Zwrot fabuły, o właśnie. Mamy rules, czyli podstęp. E, mamy tam też jeszcze Battlefield, jeśli dobrze pamiętam, czy deployment, który mówi nam o tym, jak mamy się wystawić i jeszcze piąta kategoria jest. E, piąta kategoria jest. A to ci pewna kategorię to? Random bullshit. <laughs> Nie jest. E... Sudden def, o. A. Sudden def jest piątą kategorią. I to jest warunek, który jeśli spełnimy ten, no ten warunek, to automatycznie chyba tam wygrywamy grę, czy po prostu osiągamy jakiś tam rezultat. Coś takiego jest w Sigmarze. Że jeżeli masz e, mniej niż jedną trzecią, mm -hmm. czy inaczej, jeżeli twój przeciwnik ma więcej niż 3 razy. To co ty masz? Twoje modele, to ty masz dodatkowe Victory Condition, które sobie wybierasz. Na przykład jak zabiję Ci tego charaktera, to wygrałem. Albo okay. jak zajmę jakiś tam budynek, to wygra okay. Spoko. Coś takiego trochę jak w, w War Machine jest, jeśli, jeśli już pamiętam, że jeżeli zabijesz na tego największego Warcastera, to właściwie wszystkie maszyny drzwi. Powiem Power dam i już nie mogą grać. No to tak, nie, Synapse creature czy ze No Dokładnie, dokładnie. Więc to jest ogólnie rzecz taka, że wyciągamy sobie, robimy pięć kupek tych kart. Wyciągamy po jednej karcie z każdej kubki i mamy ustawioną grę. Mamy, wiemy, jaką misję gramy, wiemy, jak się dostawiamy, wiemy, jakie mamy tam zwroty akcji, wiemy, jaki możemy podstęp zastosować każdy z graczy. No i wiemy, jaki mamy ten kon... death condition, czyli ten, ten, ten, ten warunek wygrania gry. Taki warunkowy, tak? Po prostu jakiś sobie ten ustawienie. Więc bardzo fajna rzecz. To będzie kosztowało z tego, co chyba. 45 zł, chyba ten zestaw kart będzie kosztował, nie wiem, macie White macie cenę, to, to nie mega e, go... 50 zł to jest cena sugerowana, no czyli, przy czyli pewnie w, w FLGS-ach naszych 45 zł będzie kosztować, um, no i co, co tam dalej wychodzi jeszcze? Mamy no, też na, właśnie ten analogiczny box do Sigmara, mhm. o którym Ziggy też na swoim kanale zrobił wideo z tego co kojarzy. Tak, tak, tak, dokładnie. E Chaos kontra e stormkaści. to jest trochę więcej modeli i dokładnie na tej samej zasadzie. Też jest mata dwustronna, która jest. A właśnie, bo ta mata w tym zestawie jest dwustronna. Są dwie, dwie wersje tej maty, tak? Mhm. No i to pudełko, które tworzy element mhm. terenu. Bardzo fajne, to jest. Im. Tylko, że tutaj jest trochę, mi się wydaje więcej modeli. Skoczy, że nie było takich motywów, jak my zaczynaliśmy. No nie? <grym> Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że nawet jakby takie motywy wtedy były, ja bym się nie zdecydował na, przykład na inwestycje, żeby wejść w hobby za 400 złotych czy 300 A właśnie samotych. ja tak zrobiłem, stary. No, ja po prostu poszedłem, poszedłem sobie do sklepu i kupiłem tego Battle Force'a mhm. chaosowego, gdzie był tam Rhinos, 20 CSM-ów, 8 Berserkerów, pięciu Pozestów. Po prostu stwierdziłem, że... Jak już właduję w to dużo kasy, to będę miał motywację, żeby naprawdę pocisnąć, a nie, że pogrzebę przy jednym modelu, eee, jednak mi się nie chce, tylko po prostu Nie w tak zwłaszcza z siłownią wiesz, jaki miałem tego efekt? Przytyłem 10 kilo. I straciłem ileś kasy. No widzisz, jaki mam tego efekt, prowadzę, marnuję swój prywatny czas, żeby prowadzić podcast. Może. Nie, nie, no nie, ale ja ogólnie, ja skromien, skromien, no, to nie na przykład ma, serial ogólnie bardzo no. fajna opcja tylko że widzisz w 40 są ma, jak nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie w wkręcić wyszły takie w Sigmarze, w by było gdyby wyszły takie wyszły takie małe było chyba też, że tych że tych trzech z tą było w boksie i tak dalej. Okay. No, ma, tak? nie No tak, tak. No ma, nie ma, no ma, No są nie ma, No ma, modele nie no nie no no No nie no No nie to są stare modele nie to są z tego Starter Boxa, który był na początku. Przynajmniej Sokornowe. Czyli wyszło, ale też wyszło jest tak samo. Ale tak, wyszło no, osobno, tak? Tak. Tak, tak? Czyli mamy komus. To i nagro i tak kupicie tanie. Kogos tak. no. Kurz i Blood Sekrator i Wandus Hammer Hand z sigmalowych z, Sigma z teorkastów. Motoręki. Motoreńki. To chyba w chłopak nie patrzył był coś? Twardoręki był taki. No dobra. Jednak stariu Lubaszenko chyba, nie? Chyba tak. Lecimy dalej. Mamy Worldowe Wieści, tu nasz Worldowy Specjalista. Nicu. over to you. Eee, wyszedł e, drugi taki pojedynek Primarchów. Pierwszy to był Fulgrim i Ferrus Manus. Można ich oczywiście kupić osobno i każdy z nich ma taką... E, Primarchowie w 30 są ogólnie robieni w taki sposób, że macie taką dużą sceniczną podstawkę. Ona jest mniej więcej rozmiaru nie, Dreadnotowego Natomiast sam Primarcha jest na terminatorowej podstawce ulokowany w taki sposób, że się po prostu go wsadza w tą większą podstawkę. Jak go chcemy nim pograć, to go po prostu demontujemy. Tam zazwyczaj jest jakiś element, który zazębia i za zakrywa nam tą mniejszą podstawkę. Zdejmujemy go, kładziemy go na stole i normalnie im gramy. I pierwszym takim pojedynkiem był Pierwszym takim pojedynkiem był Ferros Manus i Fulgrim, natomiast... Jeśli, jeszcze ci przerwę, w ogóle, jeżeli pierwszym pojedynkiem z Forgeworldu, nie Primarchowym, mhm. y, to był Abaddon kontra Kapitan Garfield Locke. Tak, ale mówimy tutaj... To też można oddzielnie, albo na wspólnego mhm. Ale to na przykład ten Erebus i Corferon też, znaczy nie jest to pojedynek, ale, ale też ich kupujesz, jednej, kupujesz tak? ich dwóch i oni stoją razem na takiej ruinie. Mhm. Yy, więc tutaj mamy Limana Rasa i Magnusa Czerwonego. Yy, fajnie dynamicznie to wygląda. Ras szarżuje, a, a Magnus ciska w niego jakimiś yy, magicznymi tam pociskami. Yy, jeśli się nie mylę, to w książce Magnus stwierdził, że będzie się z Rasem mano a mano bez magii napierniczał. Mogę coś przekręcać, więc no jest tutaj lekkie, być może, obsranie Flafu. I yy, yy, co by było fajne, jakby w przyszłości wyszedł, yy, wyszedł Dorn pojedynkujący się z Alfariusem. To by też było kozackie, albo na przykład. Sigismund z kimś. To może ja? pojedynków. Tak, ale Sigismund już ma model. Także musieliby coś dostawić... No, ze... Znaczy, da kimś, się, da się, bo kimś, tak? Sigismund akurat ma taką bojową pozę na tym modelu, z mieczem skierowanym tam w stronę przeciwnika. Fajnym też motywem byłoby, jakby do, do Kerza do, dołożyli Liona, który na przykład Kers siedzi na tym, Kers jest na takim jakby rozwalonym łuku i pod nim są ciała tych Solar Rodzylia, czyli trzydziestkowej gwardii imperialnej. I na przykład nie wiem, że Lion na niego szarżuje tam gdzieś z jakiejś niższej pozycji czy coś w tym stylu. Byłoby to całkiem fajne. Do tego jeszcze z forgedowych innych newsów, to już jakby poza White Dwarfem. Wyszedł nam Sikarian Punisher, to jest opcja... Czemu do tego... wielką armatą Dokładnie tak. Wyszedł nam ten Sikarian, wiadomo też z newsów, że wyjdzie wersja z takim podwójnym działkiem plazmowym i wyjdzie wersja z wyrzutniami rakiet, czyli będzie można go na tak naprawdę na cztery sposoby złożyć, tego Sikariana. Wyszedł Magistus Amon, to jest kolejny bohater do Thousand Sunów po... Arimanie. I wygląda trochę jak otyły pan w średnim wieku z twarzy. Wygląda jak, chomik. wygląda jak chomik, który właśnie coś zachomikował. Natomiast ma fajną dynamiczną pozę, taką biegnącą do przodu. Do tego wyszedł nam jeszcze gracz z, z nowy do Blood Bowla. Wyjątkowo mi się ten model nie podoba, taki opasły szczur. Ja, a, a bardzo fajny flaff ma w ogóle ten koleś. Y... Być może, nie, nie wiem, nie, nie wczytywałem się, natomiast model mi się nie podoba zdecydowanie, bardziej mi się podobał ten dwugłowy skawański ogólny. Bardzo fajnie prezentuje to, to jak ma, ma flaff, mm -hmm. więc y to jest koleś, który po prostu jak nie może pokonać, żeby zjada. Aha. <laughs> Bawi mnie połączenie słów Blood Bowl i Fluff. No, ale nie no, tam jest naprawdę. No, no. może, może osądzam pochopnie, ale. Bardzo pochopnie, bo jest na przykład w pierwszym Season 1 jest bardzo dużo flawu właśnie dla każdej takiej postaci. Jest trochę opisane skąd się postaci bardzo często zabawny flaw, No i e, pisa czy pisanie mówione z perspektywy tych dwóch komentatorów. Oni cały czas opisują, co tu się działo w ogóle. O, nie wiedzieli, że w ogóle w 44 sezonie coś tam, coś tam w jakimś tam no, wiesz no milenie, jak to nie mówił milenie, tylko. No, Erze. Erze, tak, żeby po prostu coś tam, no, zrobił coś takiego, został zbanowany i w, właściwie to y, został już 12 razy dożywotnie zbanowany, nie? <laughs> w swojej karierze, tak. Dostał, dostał ktoś dożywotniego bana i później pojawił się znowu. Bardzo fajnie wpłynął w ogóle. I ostatni model, o którym chciałbym powiedzieć, to mm, do Talons of the Emperor wyszedł y, m, Telemon Heavy Dreadnought. Jest to taka y, wersja, nie wiem. Leviathan Contemptora, tylko, że dla Custodes ma bardzo, bardzo dużo opcji. Już w necie dostał przydomek Telemon Heavy cheese Cheesenot. Heavy cheese. <gry> Bo podobno jest bardzo, bardzo, Czyli bardzo... Czyli go na sole i automatycznie wygrywasz. Wygrywasz To tak jak Eldarzy mają mieć taką podobną zasadę w ósmej edycji, że pod koniec gry, jeśli przegrywasz, rzucasz d6 plus 1, i na dwa w górę jednak ty wygrałeś. <laughs> Co Nie, ale serio to jest podobno do i ogólnie jak, jak się poczyta zasady tych Talents of, of the Emperor, to jest yy, 30 Easy Bomb. No wiesz. Wygraje. Nie, bo tam wiesz, wszystko 2 plus save, yy, minimum 5 invul, Większość broni AP3 albo AP2, jeszcze mówimy tutaj o, o 7, mm, 7. zasadach 7 edycji. Jedyne co to wystawiasz, możesz zostać zesłormowany, bo, bo tych jednost te jednostki są drogie i nie wystawiasz ich dużo, natomiast praktycznie wszystko pojazdy tak dalej, wszystko ma Invula, ma, ma wiesz wiesz d 3 łądów, zadaje tak dalej, tak dalej, więc jest to dosyć mocna lista. I chyba dosyć łatwo można w nią wejść, bo masz z Prospero już dosyć dużo tych podstawowych modeli, które same w sobie są nie najgorsze. Mhm. No i tyle z Forge'a tak naprawdę. Dobra, teraz tak. mamy trochę książek, które powychodziło się dobrze, jeśli idę dobrze trakiem. Tak, mamy... tak jest. Tak, są to książki, o których praktycznie nic nie wiem, bo nie wczytywałem się szczerze że my czym one będą. Resurrection by John French. Yy, troszkę się zraziłem do pana na Frencha, jak czytałem trylogię o Arimanie. Trzeci tom bodajże już mi tak znudził, że nawet go nie dokończyłem, więc byłbym ostrożny tutaj. Ale z drugiej strony widać, że te książki Infizycji, a o Infizycji często są ciekawe. co raz. najmniej ciekawe, mm -hmm. więc yy, może możliwe, że warto się zapoznać. O Tałach nie wiem nic, może Kamer coś powie. Ale czy to książka, która jest przez chwilę napisana, który już pisał o Tał? No, też kodeks Tał, przynajmniej. No, i jest, opowiada to właśnie dowódcy Farsighta, tak? Jeśli Dlaczego? Dlaczego się nazywa Farsight? Czy ma przydomek Farsight? Dlaczego? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że może... A daleko... on, on, jakoś... tak? Tak. On, on się jakoś... On się oddzielił, oddzielił, rynek, oddzielił tak, się tak. od stały taką własną klawę. Dokładnie. Tak. Oni dlatego mieli osobne karty, które kupiłem, których nigdy nie wykorzystałem. Dziękujemy hmm. GW. Dziękuję, dziękuję sobie za bycie fanboyem, który kupuje wszystko właściwie co do tału wychodzi teraz. No i ogólnie jest to książka, która oczywiście opowiada coś z perspektywy tał jakieś tam ich, ich, ich, ich racy i właściwie on ich, ma jakiś taki fajny entourage, że tam jest coś ośmie. jak siedmiu, siedmiu samurajów że ma jakiś tam przydupasów takich do to, to się nazywa 8 yy... i masz 8 komanderów po prostu mm -hmm. e, którzy są jakoś tam jego, jego przyjaciółmi takim jak to się nazywa u, u, u, u Space Marinów Honor? Guns. Nie. Honor Garcot nie a właśnie no może Honor Guard, powiedzmy no. Dalej mamy pe książkę Perturabo. Bardzo, bardzo chętnie przeczytam. Może Guy Highley mnie nie, nie jakoś nie przekonuje za często do siebie. Natomiast bardzo lubię Iron Warriorsów i, i chętnie sprawić. No jak to jest, o Pertura, to na pewno będzie wiesz, Welt Schmerz tutaj. O. Jestem wspaniałym architektem. W ogóle znaczy, wiesz, to. Znaczy, e, wiem, wiem z opisu. Gruziaczy. Wiem z opisu, że to ma być tak, przeskakiwać między jego młodością, jak był tam, wiesz, Pacholęciem jeszcze, mhm. a między tym pacyfikacją Olimpii, tego jego Homeworld. Więc najbardziej mhm. jestem ciekaw tej pacyfikacji. Mhm. Więc zobaczymy, co będzie. Tak, oczywiście oni są emo, ale, ale lubię ich, jakby podejście do Warfare, że. rypać casualties wiesz, rzućcie kolejną książkę. Matematyka, matematyka oblężenia. Tak. E, Shadow of Night, w sumie najciekawszy aspekt tej książki jest taki, że ona jest e, drugą książką z Black Library, która dzieje się już w 8 edycji, czy w 42 milenium. W, w, w nowym, w nowych w e, realiach Warhammera 40 tysięcy. Nawiasem nawet <grym> w Dark Imperium, e, w śmieszny sposób jakby obeszli ten fakt, że poszli dalej z czasem, ale to jest nadal Warhammer 40 tysięcy. A nie, 41 tysięcy. No właśnie. Guliman wśród wielu zadań, których się podjął po powrocie jakby do Imperium, jedną z tych rzeczy, którą on sobie obrał, to dojść do porządku, jaki do cholery mamy rok. Bo za, za to, jaki jest rok w Imperium, odpowiada jakaś tam instytucja tam temporaris, chronum, coś tam, fałszywa łacina. W każdym razie, jak każda instytucja imperium, ona nie funkcjonuje tak, jak powinna. I tak naprawdę nikt nie wie, który jest rok. Nawet były jakieś wojny wewnątrz tej frakcji, tej instytucji, bo nie mogli dojść do porządku, który jest rok. więc kazał im przedstawić zegarki, wszystkim. Gulliman według, według jest 12. Według najlepszych szacunków, <laughs> Mówi, że jest y, gdziekolwiek między początkiem 41 milenium, a tak gdzieś 300-400 rokiem 42 milenium. <grym> Your is that good is mine. <grym> no. Czyli nie, poszliśmy do przodu, ale nadal jest Warhammer 40 tysięcy. To jest jakiś sposób na wytłumaczenie tego. Z można wnioskować, że Celestynka jest, jest Alfariusem. Tak no. dobra. <grym> tam dobry no, system był, bo jak przeciekł ten obrazek tych dwóch hałośnych alfabetów że o Jezu, chaos dostanie primarisów, autistic screeching i w ogóle. Ale wiesz, oni nie wiedzą, że jak artysta maluje, to może zadać proporcje werydom. No, tak. Nie, no tutaj no nie, to to użyje to się, to na, że to rzecz, nie ta jest zbroja jest, nie, to nie jest ta zbroja, to jest po prostu jakaś twórczość, yy, radosna twórczość, radosna twórczość malaza, po prostu, który sobie tak wymyślił. może zobaczył gdzieś modele i stwierdził, o fajnie wygląda, tak. zrobię to, bo... A żeby była jasność, te sisterki na dole okładki, one też są Alfariusem. Nie, to jest akurat Omega. Nie no, akurat strzelają chyba w nich, nie? Także, także... No, no, no. i Alfa Legend nie wie tego, co robi. Zobacz. Dobra, mam jeszcze audiobooka e, napisanego przez Johna Frencha Dark Darko znowu, znowu John French. John, znowu John French. E... To jest takie rozdarcie, bo ta książka, pierwszy Ari był był spoko, drugi Ari był, był no, jak ci mogę, trzeci, tak jak mówiłem, nie wytrzymałem. Aaron Dembski, Bowden ten bardzo Johna Frencha chwali, spotykają się na malowanie figurek i granie. No, może dam mu jeszcze jedną szansę, zobaczymy. no, to jest audiobook, więc... Masz szansę, no, do malowania, co Okej, okay, z gier jedna rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to um, Speed Freaks. I z jednej strony super fajnie, że coś zrobili, z drugiej strony fuck you Games Workshop za zrobienie tego tylko na iPhone'y. E, gra, w której mamy wyścigi motorów orkowych, które możemy sobie budować, możemy budować bazę, możemy budować sobie motory, możemy je kustomizować, możemy pokonywać przeciwnika i zabierać jego upgrade'y bardzo fajna rzecz, zapowiada się całkiem fajnie, czemu tylko na iPhone'y świnie jedne no i oczywiście dalej mamy Vermitite, który odpalił swoją wersję VR czyli możemy na hemach, Okulusach i innych swoich różnych e, grać co jest bardzo fajne, znaczy są na HTC Vive tutaj jest napisane, więc może nie na Oculusach e, to są chyba dostał jakiś upgrade no i to tak naprawdę wszystko z gierek chyba tak. Eee... I to z nowości byłoby chyba... Wszystko. No wszystko. Nie mam nic więcej. Dobra, to... No dobrze, to możemy przejść, za chwileczkę spotkamy się w dyskusji na temat odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka będzie... Nasze podejście do technik, konwertowania, zmieniania armii i robienia w sumie generikowych armii czegoś, co jest wyjątkowo nasze i tylko nasze i każdy z naszych kolegów, który spojrzy na dane figurki stwierdzi, że to są nasze figurki. Jak konwertujemy, jak przysposabiamy sobie te figurki do, naszego, do naszej wizji armii. Dziękujemy Jakubowi za podesłanie nam tego tematu. Naczekał się ta, naczekał się ta, naczekała się ta sugestia troszeczkę, ale w końcu znaleźliśmy odcinek, w którym możemy omówić ten temat, więc um, nie wiem, od kogo zaczniemy tak naprawdę? Od y, Winca, bo Michał, Ty robisz armię, tak naprawdę Ultramarino, robisz według kodeks Ashtar. No, no, do tego zaraz dojdziemy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od Winca, bo on w największym stopniu jakby personalizuje te wnioski, wydaje mi się. Tak? <śmiech> tak? Rzekłem. <Okay>. Rzekłem. <śmiech> <Następnie>. Dobra, <śmiech> myślę... Nie, słuchajcie, myślę, że tu powiem jakby za każdego. Pierwsza rzecz to jest po prostu wybrać jakiś, jakiś przepis na figurki. Szwagier to zawsze przepisem nazywa, czyli po prostu wiecie, że highlighty robicie tym kolorem, że kolor bazowy to jest ta farbka, że łoszujecie to w taki sposób, żeby po prostu armia była... Spójna. Spójna, żeby nie tak, że jeden oddział ma jest lekko jaśniejszy, a drugi jest lekko ciemniejszy, czerwony na przykład. Więc dobrze jest mieć taki przepis. Oczywiście jak dopiero zaczynacie, to pewnie spierdzielicie z osiem figurek, zanim dojdziecie do tego, co rzeczywiście chcecie robić. I jak jesteście tacy obsesywni jak, jak szwagier, to będziecie kąpać stare figurki i podciągać je, podciągać je pod ten standard, Nie. który macie w tym momencie Nie. na przykład. Więc dobrze jest po prostu, kiedy dojdziecie do czegoś, co Was satysfakcjonuje, zapisać sobie po prostu jak, jak wygląda ten przepis, zwłaszcza jeżeli używacie na przykład nie wiem, ośmiu farbek, czy na przykład używacie dwóch kolorów, że na przykład czerwony na ramiennik robicie takim zestawem czerwieni, a na przykład oczka robicie. Troszeczkę innym zestawem, zestawieniem czerwieni, żeby się po prostu nie pomylić, że bo tam jeden kolor zrobiliście inaczej, już zaczyna to troszeczkę inaczej wyglądać. A później to denerwuje, nie? A, A potem, nie. znaczy, nikt tego nie będzie widział, ale was to może denerwować, że wy widzieliście. Najważniejsze są te kolory, jakby podstawowe waszej armii, czyli te, które przeważają na modelach, bo kiedy patrzycie z poziomu gracza na stół, gdzie macie wystawione te jednostki, to w tym momencie chodzi o to, żeby one były jednolite, bo jeżeli jakieś detale, na przykład u Space Marino mamy Purity Seal, tak? to mhm. jest troszkę wosku z pieczęci i kawałek materiału. Różne są szkoły malowania tego różnego koloru, można robić wosk, ten kawałek pergaminu można robić, zaczynając od szarego, zaczynając od lekko cielistego, czyli rakat flesh można zaczynać od Zandri dust, czyli takiego piaskowego koloru i idąc kolejnymi jaśniejszymi kolorami, różne efekty uzyskamy, ale jak patrzycie na te figurki na stole, to tego nie będzie widać. Mhm. I to nie jest, przynajmniej mi się wydaje, Podstawa do tego, żeby kąpać model. Już prędzej można sam ten jeden element dokładnie, no Bo prawdopodobnie on nie będzie jakoś bardzo zawalony farmą, więc jeżeli nagle w pewnym momencie zdecydujecie, że jednak Purity Sealer robicie inaczej, no to już jest kwestia Waszego sumienia. Ja mam Purity Sealer różnie porobione na mojej armii i pomimo jakiejś tam obsesyjno-kompulsywnej chęci, żeby ta armia była spójna, no, no to, to mi senu sen, snu spowiek nie spędza. No... Zdarzy się. E, natomiast y, mówię, no przy, w przypadku Ultrasu, na przykład niebieski, tak? Jak y, od czasu, jak zacząłem używać sprayu Macrac Blue, no to wszystkie modele muszą być tym sprayem Macrac Blue, bo jednego sierżanta y, z dawnego paint joba, na nowy paint job, jak przemalowywałem, mm -hmm. y, użyłem Macrac Blue z buteleczki, a nie ze spraya. Już inny jest. Jest troszkę ciemniejszy. No i to, to już jest na problem. Ale nie przerywając, wracam do nic. Druga rzecz, którą uważam poza malowaniem, jest to, żebyście sobie obrali jakiś y, konkretny temat waszej armii. Wiadomo, że wybieramy armię pod, y, pod różnymi względami i, i tematycznie, i po prostu może na zasadzie, że podobają mi się modele. Y, natomiast y, musicie też sobie określić, czy chcecie mieć armię na przykład zmechanizowaną. Y, Zygi ma kolegę, który chciał grać w ale on nie chce tej piechoty. On chce tylko battle battleshiuty. Okay. Eee... sut też ma. <grym> tak, po prostu. No, gość ja chce ja grać. Ja suty, nie bać <grym> eee, Gość chce grać tylko, tylko robotami, tak? Więc jego armia będzie wyglądała w taki sposób, że będzie miał roboty. Ja z kolei, eee, przez to, że mam tą armię dwufunkcyjną, trzydziestkowo czterdzieskową a mam dosyć dużo, y, jak nagracza y, Chaos Space Marinowego, mam dosyć dużo Chaos Space Marinów, co jest mało grywalne, tak na, do, na dobrą sprawę, bo nie są to najlepsze jednostki w kodeksie, natomiast druga sprawa jest taka, że też staram się trzymać flafu mojej armii, czyli Nightlordzi tak naprawdę są bardziej renegatami niż heretykami, bo oni jakby przystali z Horusem, bo prawie, że się raz na nich szykował, żeby ich spacyfikować, bo odwalali troszeczkę za dużo. Poza tym Konrad Kers miał swoje tam własne odchyły, że jakby samo napędzająca się przepowiednia, że on cały czas widział, że go imperator chce zgnębić i zabić i on mhm. po prostu przez tą psychozę doprowadzał do tego, że rzeczywiście imperator chciałby w końcu zabić, tak? Może był orkiem i jak wierzył, że coś się stanie, to, to się stanie. <śmiech> Być może był półorkiem. Jak na orka to blady. <śmiech> blady bardzo, tak. I, I chudy, taki mało barczysty. E. Eee, tak czy tak w, w najtwardsiej mm -hmm. używam bardzo mało demonów więc ja mam bardzo mało tych y, dinobotów czy, czy nie używam w ogóle mm, nie używam w ogóle nawet jak mam czarnoksiężników to nie używam tam przyzywania i tak dalej bo to jakby się nie, nie klei z flafem kiedyś myślałem o tym żeby kupić sobie oddział tych y, fury to są te takie demony jakby chaos Undivided, to są takie gargulce jakby bo we flafie jest napisane że na przykład Jedyne demony, jakie Nightlordzie używają, to są właśnie furie, ale używają ich bardziej jako takich, nie wiem, jak, jak psów, no tak, używają ich mm. na jakieś tam smyczy czy coś w tym stylu. Druga rzecz jest taka, że no, Nightlordzie mają dużo raptorów, no i też mam dużo raptorów, a więc każda armia ma jakieś swoje takie specyficzne jednostki. Więc y, dobrze jest, jeżeli gracie na przykład, nie wiem, Iron Warriors, to mieć dużo, nie wiem, predatorów, dużo hawoków. Jakbyście grali na przykład white scarami, tak? no to fajnie by było, jakbyście mieli dużo motocykli, tak? bo oni są flafowo związani z motocyklami. A Inną taką rzeczą, którą staram się robić, <coughs> jest używać tych wszystkich upgrade paków i z GW, i z Forza. Wiecie, na ramienniki z tymi, z nastromiańskimi czaszkami i te takie główki. Co prawda, te takie oldschoolowe główki z tymi nietoperzowymi skrzydłami mi się no, nie podobają, natomiast mam ich kilka. Obcinam te skrzydełka i po prostu robię z nich ornamenty na, na pojazdy. Na przykład mam z, z konwertowanego kontemptora z, z Betrayal Calf, gdzie na środku klatki piersiowej po prostu nakleiłem mu lekko obciętą czaszkę i dokleiłem te dwa skrzydełka, tam z Green stuffowałem, żeby to się łączyło i się zrobił taki ornament legionowy mm -hmm. na nim. I on się w, w, automatycznie zrobił taki bardziej Legion specyfik. Druga rzecz jest taka, że... Najclerji w 30 mają taką zasadę, większość ich jednostek ma coś takiego, że może kupić Trophies of Judgment. To są po prostu jakieś tam kawałki skóry, czy ludzkie głowy, które mają zawieszoną, i to im zadaje zasadę fear, strach. Więc w 40 myślę, że na 11 to można podkręcić, tak, bo większość KS Space Marinów się jakoś tam czaszkami obwiesza, innymi takimi trofeami. Więc większość tych moich Legionistów ma doczepione Jakieś tam kawałki Ludzkiej skóry Czy, czy jakieś tam z fantaziaka Bicy, nie wiem, od lizard Lizardmenów Że są jakieś główki takie mhm. na, na, na sznurkach poprzyczepiane Czy jakieś czaszki na hakach Więc staram się to, to obkleść tym modelem Druga rzecz, która uważam, że jest dosyć ważna To żebyś Cię i Santorby w swojej armii rozdzielali oddziały. To znaczy, że jeżeli macie dwa oddziały po dziesięciu chłopa, to żeby było wiadomo, że ci są z tego, ci są z tego. Co zrobiłem u siebie, to na przykład yy, mam w tym momencie dwa terror składy pełne po dziesięciu. Jeden z nich ma, każdy z yy, żołnierzy ma na jednym na ramienniku kawałek... Yy, brałem po prostu takie cuszki od Space Marinów. Obcinałem tam purity sile, lekko je tam... Też z tak? Tak, tak, z tak, nóg, tak. Tak, tak, tak. zresztą wyżuliłem chyba z pięć od Ciebie. Okay. A nacinałem je nożykiem, żeby wyglądały jakby były poszywane z, z kilku jakby fragmentów tam mm. skóry i tak dalej. malowałem je po prostu tą farbą i troszeczkę używałem tej farbki technicznej Blood for the Blood God, którą the I dziesięciu gości ma po prostu na, na ramiennikach takie jakby z ludzkiej skóry mm, zawieszenia. Mm. Natomiast gdzieś tam ja staram się inspirować też różnymi artami, które są w, w różnych tych czarnych, forżowych yy, książkach. Znalazłem taki fajny arcik, gdzie yy, koleś z jednego oddziału ma po prostu... Jeden naramiennik jest czarny i ma taki symbol takiej odbitej, czerwonej ręki. Yy, więc zrobiłem im czarne... Drugiemu oddziałowi zrobiłem czarne naramienniki. Próbowałem z freehandu robić tą rękę, a wychodziła tak średnio. Po prostu nie byłem zadowolony z efektu. Ale udało mi się poznać z takim kolegą, który jest malarzem, takim zakasem, i dużo, dużo maluje. Zradziłeś mnie? Poszedłeś po freehandy do kogoś innego? Nie, słuchaj, słuchaj nie... Nie... nie kończyłem. Szwagier, zanim, zanim, ten... zanim się porządnie nauczyłem, to zawsze prosiłem szwagra, żeby mi, szwagier jest całkiem niezły w freehandzie. Prosiłem mu, żeby zawsze te pioruny, które Nightlordzi mają na zbrojach, żeby mi robił, ale w końcu się nauczyłem sam je robić, więc już, już go nie truję od dupy o to. Wychodzą, mu bardzo ładnie. I po prostu poznałem takiego kumpla, który maluje dużo za granicę i on często od klientów dostaje, po prostu, goście mu przysyłają modele, obojętnie czy z Forża, czy, czy z wyspy Piratów. <laughs> przesyłają mu i na przykład i wedle, wedle wytycznych maruje i czasami jest tak, że klient da, wysyła mu kalkomanię z danego Legionu i prosi, żeby tam użył tego, tego, tego, tego, a resztę może zostawić. I po prostu za, za nieduże pieniądze udało mi się dwa takie pełne kartony kalkomanii z Forge'a kupić. On, ona jest w formacie A4, więc jest dosyć duża. I udało mi się tam te rączki znaleźć, takie czerwone, które właśnie... Yy, czy yy, giwus był takie jak kalkomania po prostu? też yy, tak? Dla każdego Legionu są kalkomanie. Znaczy prawie każdego. Nawet nie. chyba te, co nie mają rulesów niektóre też. Yy, Blood Angel na przykład. Blood angelom na pewno wychodzi kalkomania, bo widziałem taką Nie wiem, czy wyszła, ale widziałem zajawkę. Jest dużo takich, wiecie, herubinków jakichś takich yy -y -y. motywów. Natomiast Kielików. każdy... Tak. Każdy, każdy Legion na pewno będzie miał taki arkusz z kalkomaniami. Zresztą... Te, te domy knightów, nie wiem jak to przetłumaczyć porządnie, households, wiesz? E, rodziny rycerskie. Tak, coś takiego. To oni też mają te takie we osadzone, oczywiście mają black shieldi, którzy są takimi, wiecie, legiony niczyje, to są black czy czytałem, czytałem na poltę od określenie, black shieldów czy grey shieldów, że to jest Death Watch dla ułogich. <śmiech> ja mówię, nie, to wiesz co, Black, Black, Shieldy, tak. Black Shieldy to są po prostu mm, to są legioniści, którzy w trakcie herezji albo zostali oddzieleni od swojego rodzimego Legionu, albo po prostu stwierdzili, fuck that shit, nie będę się bił ani dla Horusa, ani nie będę się bił dla Imperatora, robię swoją rzecz. I oni zazwyczaj zdrapywali insygnia swoje Legionowe mm. i, i to jest taki Legionniczy i to jest, yy, to jest po prostu na zasadzie yy, make your own legion w herezji, że robisz sobie po prostu własny legion. Jedyne co, to mają ten ramiennik, gdzie powinny być insygnia i logo legionu, jest yy, czarny. Mhm. A możesz pomalować jak chcesz. I oni mają specjalne co, co, zasady. Może, I możesz, i, te, te, też możesz zrobić, że tam bierzesz dowolne legiony i mówisz, to jest alfa legion. Nie, nie, nie. No. Jest coś takiego, że alfa legion ma zasadę, że możesz sobie wziąć legion specific unit z innego legionu i powiedzieć, że to jest ich. Na przykład bierzesz night raptorów albo bierzesz tych, yy... czy coś takiego że to jest Alpha Legion. No możesz i pomalować po swojemu oczywiście w barwie Alpha no. Legionu. Yy, inną taką rzeczą, którą zrobiłem tu bardziej przy czterdziestkowych jednostkach, na przykład przy spawnach i przy, przy Demon Prince'u, to jest to, że stwierdziłem, że skoro jest ten motyw yy, nietoperzowy cały czas, zresztą tam nazewnictwo Legionowe typu... Przy dupasy Kerza się nazywali The Cairoptera, tak? To byli jego jakby ci główni dowodzący. Wziąłem bits z Wargajstów z Fantaziaka. Wybaczcie, ale nie wiem jak się to w Sigmarze nazywa i nie będę się uczył... nie Nie, oni się tam pewnie nazywają jakieś... Krypt przez i krótkie Fluers. T.M. Musimy no nie używać no. ty bo wjedzie, wie, wiesz, Games Worship na wiedzie tutaj, to pokoju. Z wargajstów? No? E, wziąłem e, ciałka od Spawnów, wziąłem główki wargajstowe, te takie nietoperzowate i wziąłem skrzydła wargaistowe. Co teraz uważam za lekki błąd, bo wyglądają fajnie, są tak fatalne w transporcie. Mm. I że po prostu jak Bogowie Chaosu tam jakiegoś gościa nieszczęśnika zamieniają w Chaos Spawna, to go robiłem tak pod nietoperzowemu. Bo czemu nie? Bo skoro lubicie ten temat, chłopaki, to voila. I Demon Prince'a tak? zrobiłem też w podobny sposób, że skleiłem go troszeczkę tak... Demon Prince można skleić trochę 40, że ma więcej takich power armorowych bitsów, albo bardziej na fantazjakowo, że ma takie bardziej klasyczne zbroje, więc troszeczkę to zmniejszałem, bo nie podobały mi się ręce do, do tego wariantu power armorowego, takie strasznie miał wydłużone hmm. palce, komicznie to wyglądało, więc zrobiłem mu ręce te bardziej fantasy, i yy, zrobiłem mu głowę też taką wargajstową, bo te mm, defaultowe główki mi się troszeczkę mniej podobały, więc wybrałem sobie coś takiego, żeby też był taki lekko nietoperzowy. Oczywiście do, dodam mu skrzydła za jakiś czas. Mam nadzieję, że je skończę w tym miesiącu, w przyszłym <śmiech> miesiącu, przepraszam. I też taki będzie nietoperzowaty. Eee, czy coś jeszcze odnośnie mojej armii? Strasznie dużo czaszek. Obdartej skóry i na przykład tych. A, jeszcze jedna rzecz. Biorąc pod uwagę, że najbardziej się w herezji głównie bili z Dark Angelami, to wszystkie takie główki luźne, które miałem z karta, bo, bo wklejałem im te forżowe głowy, dawałem im jako trofearze, że, że niby się walczyli z tymi. Walczyli z Dark Angelami, więc ktoś ma jakiś tam... Prze... Są Dark Angel na czarno? Czy... Na czarno. Na czarno. Na czarno. Przedziurawiony, przedziurawiony Dark Angelowy, tam hełm nożykiem robiłem dziurę, że niby strzał z Boltera, czy coś i gdzieś tam do pasa przyklejone. I mam takiego starego starego rainosa gdzie mam przybitego Space Parinas, napfitowego, pociachanego mocno. Z Green zrobiłem takie lita, które się z niego wysypują. Po prostu odlepiłem to farbą y, tą techniczną Bloodgirl, Blood żeby to dobrze wyglądało. No i y, gdzie się da, bo akurat mam taką możliwość, gdzie się da, to y, staram się te takie upgrade paki z y, Legionem doczepiać i do pojazdów i do marinów i tyle. No, mam nadzieję, że w Forge'u w tej następnej książce wyjdą jakieś takie bardziej konkretne rzeczy, takie jak szwagier ma do ultramarinów że na przykład to jest tam pierwszy oddział i oni mieli takie oznaczenia, to jest drugi oddział i oni mieli jakieś tam... No właśnie oznacza, że robisz konkretną kompanię, tak? Znaczy, robię sobie kompanię, którą sobie wymyśliłem, bo we Fluffie tak, dobra, jest ta, jest ta, jest ta, jest ta, jest ta, jest ta i zrobię sobie swoją kompanię, nigdzie nie ma 65. kompanii Nightlordów, więc sobie zrobiłem 65. kompanię Nightlordów i tyle. I lubię mieć dużo piechoty, mniej mniej pojazdów, a więcej piechoty, więc no, tak wygląda moja armia. Mhm. No ja się zastanawiam, właśnie jak tak słuchając Ciebie, co ja konwertuję w swoich pojazdach, ale poza modelami, które typowo skonwertowałem, czyli jakieś latacze orkowe, czy jakieś tam pojazdy. Bardzo fajną masz tą, yy, tą tałową latałkę. Z Devil zrobioną. Tak. tak. No, Fajnie, to jest Dzięki. Zdobywa. Wyszła całkiem nieźle, trochę na nią czasu spędziłem, ale ogólnie piechoty w orkach. Z ze względu na ilości, nie konwertuje w ogóle piechoty. W ogóle. Nie jest, jest to po prostu generikowe modele, które są wszyscy, te, te, te monopozy takie, co... 12 brak i... Herkulesa, sorry, jeden unit. Dokładnie. No, Także tak, tutaj nic nie robię. E, zróżnicowanie, jakie widzicie na Battle Reportach, to jest po prostu malowanie, od, no, e, od za, zależy z jakiego Klanu są, czyli mam akurat w tym momencie cztery klany. Mam z Evil Sansów czerwonych, mam e, w piechoty, mam... E, Badmonców żółty. żółtych, gofów czarnych e, i... E, devskalsów e, niebieskich. I to mam 120 bojsów. tam jest po prostu 30 z każdego, ale oni są w ogóle nie skonwertowani. Jedyne konwersje jakie są w tych jednostkach to właśnie przy devskalsach są... E, Noby są zrobione z fantasiakowych blakorków. O tak. właśnie, o to ci miałem zapytać, bo pamiętam, że miałeś fantazyjkowe modele, tylko dokleiłeś im jakimś tam giwerki Ale tak, tak no tak tak właściwie, tak. właściwie to tak, no to jest taka konwersja, którą zrobiłem, bo miałem już pomalowanych 50 yy, fantazyjkowych Evil Sansów. Eee, to przepraszam, tych jest 50, nie, nie 30. A Fantazyjaku też się nazywali Evil Sands i tak dalej tak samo? Ja też mnie tak. znaleźłeś. Chyba tak. Nie się. Bo tak się nazwali, Wilsons tak samo się nazywali. Okay, bo Będmą... bo badmusi też się nazywali tak samo. To też jest Badmun. Nawet jeżeli się nie nazwali, to możesz powiedzieć, że twoi się nazywali, bo to są. Wierzy, stary. Teraz już mi zagieł, chyba też się nazywali w Fataziaku. W każdym też byli Czerwoni. I oni to byli tacy starzy o, o or or or orki, o orcy. starzy orcy, e którzy, e którzy mieli właśnie albo dwa miecze. No, mieli dwie miecze, i to te miecze, które się jeszcze ze sobą stykały. Także one na wyprasce, jak było dla model, to one się stykały ze sobą, nie? Skrzy... Tak, ale wiesz, dotykały się mieczy w modelu. Więc trzeba było trochę roboty było, ale każdemu się go wyciąć. Przepraszam, śmieję się z tego, że ich miecze się dotykały. Tak, nie wiem, o co ci chodzi. W każdym razie trzeba było troszeczkę się napracować z tym, ale tak, każdy z tych orków ma po prostu teraz w jednej ręce y, slagę. Po prostu trzyma pistolet zamiast miecza, nie? Także trochę krzyłę ją trzyma, ale. Y, no jest orkiem, no balistyk Sylwat. Znaczy, tak, nie ma było Byłoby dziwne, aby równo trzymać. <śmiech> Część c tych orków odcinałem ręce przy nadgarstku, więc było łatwiej po prostu do takiego kikuta dokleić orkową e, łapkę. Także dało radę, z z zrobione. Bardziej konwersję robię na przykład przy charakterach, bo tutaj zrobiły oni więcej czasu wytrzymane na polu bitwy. E, nie, jak to Michał się ostać, myślałem, że nie przesuwam ich jak krupier, no po prostu. Są już nie, nie ważne, że nie stoją leżą. Jeszcze kilku tych z przodu, żeby dyspania zwyczajnieć, a tym już... Resztę mniej więcej dopychamy. Pierwszych ostatnich i resztę w kupi jakoś tam... Przewracają przychadę. się, tak, zygi tak. nie zwracają. E, no co na przykład tak. zrobiłem? E, bo Ja właśnie nie robię jakoś tak, żeby oni byli... Nie mam jakiegoś specjalnego zamysłu, tak? No może to jest błąd, ale... Y, Orki takie to są, że to nie są... jest. Bo... Zbierasz orków. To nie jest, zbierasz orków. To jest, oni są chaotycznie, Co mi akurat wpadnie do głowy, to robię? No na przykład mam jeden latacz, który jest ze Stone Ravena zrobiony, skonwertowany. Tak jak powiedziałeś, drugi jest z Devil Fisher. Yy, y, Wetnęć się, jeden z moich ulubionych modeli Twoich. No. A, nie wiem, za co Ci to robi, ale masz tego carnifexa hmm. z tym kolesiem, co mu wbił jakieś A. dwie elektrody w mózg i go z nim steruje. To, to jest powiem. kozackie. Bo, właśnie to była jedna z takich moich, moich planów, który kiedyś, kiedyś chciałem sobie zrobić, zanim się te orki posprzedawać tam z powodu pewnych kłopotów. Chciałem zrobić armię orków, która sporo walczyła z tyranidami. I miałem tam zrobionego jednego worbosa, który był po prostu takim wielkim nobem, który miał z tego Carnifexa niepotrzebną jedną tam łapę, taką, czy ten taki Sighting Talon, czy jak to się nazywa, mm. i zrobioną taką zajebiście wielką koset. Był taki model, że musiałem dwie, dwie, dwie pensówki pod niego podkleić, żeby się nie przewracał, nie? bo go totalnie przeciążała, ale musiałem go niestety sprzedać, nie? niepomalowanego sprzedać. Ale też boj bym tam nie przerabiał, ewentualnie jakąś tam jedną, drugą rączkę bym tam dokleił, jakiegoś bica i to wszystko. Takie mówię, raczej charaktery, czyli na przykład mam paintboya, który jest zrobiony z modelu do jakiegoś zupełnie innego systemu, który jest podoklejane rączki z 40, główka, orka, pomalowane, dział, działami jako paintboy. Ten taki goły, zielony koleś mm -hmm. jest jeden. No. Chociażby samego gazgula przerobiłem zupełnie. Gazgula, który nie ma nóg, gazgula ma nogi od Sentinela. Po prostu ma dwie nóżki od Sentinela, które są obklejane, ja trochę się na nim popracowałem, żeby go pomalować Ca całkiem ładnie. Wygląda to spoko. No i co? Dużo mam... E Mega Noby mam porobione z modeli Gazgula, które gdzieś tam kupiłem po taniości. E także Mega Noby, no, wiesz, tak na bogatości są po prostu. E a tak w ogóle no to pojazdy. Tak naprawdę to w większości pojazdów są jakieś konwersje w trakach, nie? nie mam traka, który nie mam dwóch traków, które wyglądają identycznie. Są. Ale wiesz co, zgodzę się z Tobą, że jak mam modele na przykład Terminatorów, które troszeczkę dłużej wytrzymują na polwarki, pol to tam nie wiesz, dopieszczam tutaj, o tu poprawię, mm. później tydzień poleży, o jeszcze bym go tu poprawił. jak mm. mam kultystów, to yy, yy, trzy kolory, wash, taki to ginię, się, krzmata, tak jak szmata. Ja się zupełnie nie dziwię ludziom, którzy na przykład malują tyranidów i malują ich na dwa, trzy kolory i robią dipa, jakiegoś chciałabym pamiętać, jak po prostu washę. Bo jeżeli wystawiasz armię tereników i masz wystawić 100-150 figurek, i to jest standard, taki powiedzmy, to jeśli lubisz grać hortą, bo są rzeczywiście ludzie, którzy grają terenikami turniejowymi, wystawiają 8-9 modeli. Też tych je. dużych, no. Tych dużych potworków, no to niestety nie chce im się. I ja to rozumiem po, po, po, po tym, jak musiałem sam pomalować pan stołówek. Ale wiesz, głównie. Moje pierwsze doświadczenie z Warhammera, jak yy, grałem tam ze szwagrem, jakiś robiliśmy table hammer. Czy tam floghammer? Mieliśmy tam chyba podwanie, pełne oddziały, oczywiście wszystko, wszystko naciąga, zasady naciągane, ale tam wypicowany sierżant, no i wiadomo na artach zawsze jest tak, że ten sierżant jest z przodu, no i wiadomo sierżanta się nigdy nie z przodu, z przodu nie stawia, bo zginie pierwszy. No i wypicowany, wypicowany ten sierżant, pierwsza salwa szwagra, save 3+, niezdany, no i gość ginie i masz takie poczucie, a tyle nad nim siedziałem i zdechł w pierwszej rundzie gry, nie? Znaczy, troszkę tak, troszkę tak, ale też nie przeceniałbym tego, bo yy, zadajcie sobie pytanie, czy y, w czasie gry to jest jedyny czas, kiedy oglądacie swoje modele? A czy nie, stary, bo to jest, y, to nie o to mi chodzi, tylko, y, bo wiadomo, że te modele ci będą ginąć i przecież są gry, gdzie, nie wiem, zostają ci trzy modele na stole, no. tak? Pod koniec gry, ale w, w pierwszej, wiesz, w pier mówię, pierwsza gra, pierwszy ten, bo potem się przyzwyczajasz. dobra, będą ginąć, jak. Wiesz, no. na prawo i lewo, nie? Poza tym, jak masz jakiś swój ulubiony model, to zawsze się możesz z kolegą, ty stary. A mógłbym podmienić tego sierżanta na tego, bo to nie ma różnicy jaki tam modem stoi. tak? Mógłbym Dokładnie. go podmienić na tego, bo na tego lubię popatrzeć jak sobie biega jeszcze po tym. <laughs> I jeszcze chciałem troszeczkę do, no dociągnąć odnośnie orków i konwersji, gdzie jedyne przypadki, gdzie konwertowałem trochę piechotę, no to jest oczywiście Shadow War, gdzie tam ich trochę dopieszczałem. Ja tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, że domalowywałem ich teraz, ale przestaliśmy grać Shadow War, bo 8. edycja i hype. Więc na razie pewnie. No, wrócimy do tego. Spokojnie. Zimą pewnie się pogra, jak już będzie troszeczkę spokojniej i będzie można się zebrać na jakiś dłuższy hmm. wieczór. Natomiast jedną tak właśnie teraz spojrzałem na półkę, mi się przypomniało, że zrobiłem sobie oddział basterów ze zwykłych orków. Zrobiłem sobie 10 basterów w specjalnej ich ciężarówce. I to są zwykłe orki, które są po prostu pokonwertowane tam pod oklejem mają plecaczki, granaty, cudanie widy, z rokitami biegają. Nie wiem, Squig, bomb Squigi są zrobione z fantazjakowych, starych, metalowych Squigów, tylko doktrywały im granaty zwykłe i miny jakieś. Także takie konwersje są, tak? No, Mówię, raczej staram się skupić na, na modelach właśnie takich yy, bohaterów. I jak to się nazywa? Independent characters, jak to było w mm -hmm. już poprzedniej edycji, tak? No teraz już nie ma tej, na tej kategorii. No, no teraz są Tak, teraz są characters. E, no ale na przykład spójrzmy na armię Terranidów, którą przygotowuję. Totalnie, wiesz, w Nowanilia. E, ale to jest old school Vanilla. tak. Jest... Tak, no, Ale nie wszystko. Już. Widzisz na przykład w e, Lipersorum mam już z nowej edycji, bo już, no, za dużo by to kosztowało i po prostu takie dostępne na powiedzmy. Więc będę teraz e, mieszał to. I nie chcę ich tam konwertować za bardzo. Natomiast to zostawiłem sobie właśnie tymi modelami taką furtkę sobie, sobie Otworzyłem sobie furtkę do nowych modeli. Bo stwierdziłem, że jakbym kupił sobie nawet nowego Hive Taranta, czy jakieś nowe Mauloki, które wtedy nie istniały, to jak pomaluję je w te same kolory, w te same barwy, to i tak to będzie dobrze wyglądać. Bo to są roboty, no to... Dokładnie, wszystko troszeczkę. Ale na przykład już Rogue Trader Space Marines obok nowych Space Marines to nie będą wyglądały tak dobrze, nie? A czy wiesz, można by było w sumie ciekawy eksperyment. Ja bym sam z Allegro jakiegoś takiego rock traderowego. I postawił. Pomalował i... go na taki standard, jak maluje z highlightami. I ze wszystkim. Ale też mam takiego fajnego kapitala biometalowego. by Ci go dać. Do pomalowania? Do pomalowania jest to, może go wziął warliczkę. Mm, czemu nie? Stary, myślę że, jak go, myślę, że jak go w tym standardzie, w którym malujesz całą resztę, byś go zrobił, to naprawdę z odległości metra on się będzie zgadzał. Do, aleś, tego jest, do tego jest, wiesz, zawsze jest ten szat. O, gram. Ok. w drugiej edycji, no jest model. W, drugie, w drugiej edycji grałem jednym modelem. Tak właśnie jak, jak masz tą koszulkę z jakiegoś eventu tak. z 2000 Nie, tak, bo, bo kiedyś kupowałem jakieś bicy czy stare figurki na Allegro, już nie pamiętam od kogo. Któryś z tych takich sprzedawców typu Gamecave, czy tam mm. PMTW i tak dalej. I gość miał no bo naturalna rzecz, jak coś kupujesz za Allegro od sprzedawcy, zwłaszcza Warhammerowego, no to klikasz ten guziczek pokaż inne przedmioty, bo za jedną przesyłkę możesz więcej rzeczy wchubić, okay. tak a może mieć coś fajnego, co akurat byś potrzebował. No i wszedł co koleś miał i koleś miał figurkę w... Jezus, w... Koszulkę. koszulkę jest taki event, nie wiem czy on się nadal odbywa w Poznaniu, w targach poznańskich, Poznań Game Arena okay. chyba nadal mm. i w 2008 roku tam się odbywał konkurs Golden Demon Mm -hmm. no, Oficjalny. Prawnie widziałem. no i jest koszulka Golden Demon 2008, poznałem Game Maryna i tak dalej. Kiedy ja 2008, no w 2008, o Warhammerze 40 tysięcy wiedziałem tyle, że kolega z akademika Vincent gra w taką grę na komputerze i tam jest Warhammer. <grym> no, <grym> no więc kupiłem sobie tą koszulkę i może kiedyś dla beki jakbym kiedyś na przykład poszedł na turniej, czego nie przewiduję, ale może. Tam się upraw w tą koszulkę i będzie wiesz. Ogólny, ogólny szacun, że o kurde koleś gra od 2008 co najmniej, jeszcze w Golden Limonie brał udział. Nie? Ja żałuję teraz, bo nie wiem co zrobiłem ze swoją koszulką. Może teraz jak się przeprowadzą, to gdzieś ją wygrzebę, ale gdzieś powinienem mieć jeszcze koszulkę jako pracownikiem Sword taką starą niebieską. O, powinienem o. ją gdzieś mieć. Podejrzewam, że już się tu no, nie zmiesza, bo nie to, że przytyłem ogólnie też jeszcze urosłem, ale. No ale widzisz, akurat się przeprowadzasz, no to akurat byłeś mógł znaleźć. Tak? Może ramy oprawić. I tak, jak warsztacie, jak, i, jak, jak, jak ten, futboliści amerykańscy. No, sobie, pod sobie podpisy wiesz, wszystkich z Games Workshopu i będzie fajnie, nie? W garażu. E, z, myślę, że warto, żebyś jeszcze wspomniał o tałach. Bo przy tałach na przykład wymyślili swój schemat kolorystyczny, czy e, Tak, no ale to schemat kolorystyczny, to nie jest taka konwersja w sensie stricte, no ale tak. E, bardzo mi się nie podobało ogólnie, nie podoba mi się nadal. Ten kredkowy, piaskowy schemat, który mają, dużo bardziej mi się podobał że ten z nowego kodeksu biały, brudny biały taki z zaciekami. Z czerwonymi elementami. Z czerwonymi, chyba elementami. elementami, tak, tak. tak, tak. To nie jest ten farsa ten klej. Nie, farsa jest, jest całkowicie czerwony. I, no, I to tak, raczej suty, są, no. nie, nie piechoty. Piechota. E, więc ja bardzo mi się podobały tau, które byłyby takie urban, camo, coś w tym stylu, wiesz, jakieś tacy po prostu żołnierze. Nie wiem. Skąd mi się to wzięło, że po prostu chciałem malować jako zwykły żo żołnierzy na szaro, jakiś, wiesz, tak, żeby pasowali jakoś. I przez lata ten schemat trochę wyewoluował, ponieważ e, po tym jak już wystawiłem ten. przy którejś grze wystawiłem całą armię Tau i ona zobaczyłem, że ona na stole, szczególnie wśród tych terenów e, tego gościa Morty Five, e, który robi na tereny na Allegro, które są szare i postawiłem szare modele i tak mówię, cholera ich nie widać w ogóle prawie, nie. Great success, no miał być kamuflaż. Tak? Great success. Co było? Tak, to było spoko, ale w pewnym momencie pomyślałem, że przydałoby mi się trochę koloru, co już dodałem do schematu tego szaro-czarnego, jas... czarno-szarego, jasno-szarego schematu. Dodałem jeszcze żółty, który moim zdaniem bardzo. Jako Jako spod który bardzo fajnie się odcina i mogę w tym momencie, jak już zacznę, to wprowadzę to w życie. Będę mógł odcinać oddziały, tak? Będę mógł, bo tam mam piechotę tylko 12 kolesi podzielone na dwa oddziały po sześciu. Więcej nie mam zamiaru mieć. Ale będę mógł im naramienniki zrobić z jednym paskiem, z dwoma paskami, a to hełm, a to coś. Będzie tak jak winco mówił, żeby każdy oddział jakoś zróżnicować. Nie? Ale za to na przykład zrobić jeden naramiennik, na jednych dwunastce, zróżnicować ich na ramiennikami jeśli bym zrobił drugą dwunastkę, to zróżnicować ich hełmami i wtedy będę wiedział, że mam albo dwa oddziały po dwunastu, jedni mają ramienniki drudzy hełmy, albo cztery oddziały, jedni mają takie drugi drudzy takie, trzeci hełmy takie, czwarty takie hełmy. I też żółty kolor, tak, no i to jest schemat, który jest bardzo prosty, bo to są naprawdę trzy kolory z highlightami, czy wash i highlighty tego samego koloru, ale jest bardzo efektywny i wielu ludziom się podoba, to co mnie bardzo cieszy, że jest właśnie taki nie, nie kreskówkowy militarny, wygląda bardzo militarny, no i... Bardzo proste i krytyńsko wyglądające trochę kamo na pojazdach. To są naklejone trójkąty z maskujący maskujący po prostu na jasny szary, po prostu później powiedzieć ciemne ciemny szary i zerwane i wygląda to spoko. No. Jeszcze udało Ci się całkiem fajny ten efekt wychodzenia i wchodzenia z, z, z tego z, z kamuflażu, jak Predator, zrobić na tych stealth w sutach. W tak. No, też tak. jest całkiem fajnie. Zrobiłem no. po prostu całe modele w kolorze podstawka. Zrobiłem dokładnie tak, jak podstawek wygląda, tymi samymi kolorami, pomagałem w całych. A później pomalowałem taką niebieską kreseczkę, która to oddziela jedno od drugiego i zrobiłem... Że jakby energia idzie tak, tak, tak, że jakiś taki wiesz, przechodzi przez nich. Chwila na denny żarcik szwagra. Jak jest bardzo gruba bluzka, to wtedy są stel suty. znam, muszę ale to było suche. Robimy przerwę na herbatę mokową. Jeszcze, zanim szwagier zacznie opowiadać o swojej armii, ja się na chwilę wetnę, bo przypomniała mi się jedna ważna, farfowa mm. rzecz u Lordów. U nich w Legionie jest tak, że jak spierdzielisz coś, dasz ciała, to musisz sobie przemalować rękawice na czerwono. To jest taki rytuał z ich tam rodzinnej planety Nostramo, że członkowie gangów tam ulicznych, jak, jak właśnie dali ciała, to musieli sobie wytatuować coś czerwonego tam na dłoniach. Na, na mm. I chodzi o to, że to jest po prostu zawieszony, y, zawieszony wyrok śmierci. To znaczy, że y, dałeś ciała, y, ale jeszcze się przydasz. Więc na przykład masz ten chainsaw i szarżuj tego Tytana, tak? Więc... Ale to jest troszkę jak jeżeli widzieliście film y, y, faceci, którzy gapili się na kozy. Y, to tam y, głównemu bohaterowi George'owi Klunejowi y, y, antagonista robi cios falującej ręki, jakoś tak to się nazywa, że i on upada, nie, tam rażony takim ciosem tej falującej ręki, pada na ziemię, tam ktoś tam, drugi bohater czy bohaterka do niego podbiega. Co się stało? Użył na mnie ciosu falującej ręki. Umrę. No ale nie widać, żebyś umierał, ty już żyjesz. Bo to jest najgorsze w ciosie falującej ręki. Nie wiadomo, kiedy nadejdzie śmierć. I koleś jeszcze pół filmu żyje. Nie? No i bądź co bądź, po prostu taki koleś dostawał zazwyczaj jakieś tam misje samobójcze czy coś w tym stylu. I ogólnie robą gulimą w trakcie herezji, bo on lubił, lubił podłapywać różne rzeczy z różnych legionów, które akurat uważał, że są dobrymi pomysłami. Mhm. E, między innymi dużo tych Legion Specific Units w trzydziestkowych Ultramarinsach, to są po prostu jednostki z innych Legionów, ale usprawnione przez Rob'ą. I e, mm, przez jakiś czas było tak, że jak coś skaszaniłeś Ultramarinów, to malowałeś sobie Chełm na czerwono i jeden z bohaterów, no był bardzo, bardzo fajny koleś. Pierwszy zrobił to Eonid Teal. Tak, który później był kapitanem drugiej kompanii. Tak, bo jakby odkupił swoje grzechy i Geriman tak w trakcie chyba tego Shadow Crusade, jak im szwankował Vox, stwierdził, że potrzebujemy jakiegoś wyraźnego sposobu, żeby odróżniać sierżantów, bo się nie mogli komunikować przez te swoje mm. hełmowe radyka. Więc twierdził, że te czerwone hełmy to jest jednak fajny pomysł, żeby po prostu dzielić się żarta. Co jest z jednej strony też głupim pomysłem, bo dla snipera jest Trzymaj wiadomo, we mnie. <głos》>, Dokładnie. No ale wiadomo, że, że, że Space Marini to są rycerze w kosmosie, tak? No oni w ogóle mają, wiecie, pancerze żółte czy czerwone, poza, no to nie, poza, poza raptorami nie, nie, nie dbają o kamuflaż. No to, są, to nie są kolory kamuflujące, tak? Wściekle żółty, tak? Czy, czy tam wściekle czerwony. Więc yy, i to zostało do tej pory, że, że sierżanci mają u Ultramarinów. No i dzięki yy, temu, że Gulimon napisał yy, kodeks Astartystów, to, to przeszło na wszystkie praktycznie lojalistyczne czapy, Dokładnie, tak. Może poza swoich pulsami. No i jak jesteśmy przy Ultramarynach, to może powiesz coś o swoich Ultramarynach. Yy, dobra, no więc tak yy, nie powiedziałbym, że moja armia jest jakoś super indywidualna i odróżniająca się, bo też nie do końca to było celem. A dlaczego do tego przejdę? Przede wszystkim robię drugą kompanię Ultramarinsów, co ulegnie pewnemu rozszerzeniu, już troszkę uległo, bo jak wspominałem wcześniej, mam jeden model z czwartej kompanii. W planach są modele z pierwszej kompanii, ponieważ pierwsza kompania to są wszelkiego rodzaju weterani, czyli Sternguard, Vanguard, Terminatorzy, jednego, drugiego, trzeciego rodzaju. Więc jeżeli wezmę się za te modele, a mam te modele, bo mam cztery pudełka Sterngardów od chłopaków z wieczoru kawalerskiego, czyli Victrix Guard. i mam Nie istniejące już niestety. No, nadal można brać, nie, Starengard istnieje. Ale nie, chodzi mi o tą formację. A, no. z Victrix. Victrix istnieje jako element flafu jest w książce Dark Imperium. To jest 20 ochroniarzy i sykarzy. W każdym razie, yy, ogólnie rzecz biorąc jest to armia ultramarinsów, to jest moja podstawowa armia. Ostatnio podliczyłem, to jest 2475 punktów yy, pomalowanych. To yy, Całkiem przyzwoicie, wydaje mi się. Większe w piechocie i plus 5 Razorbacków. No masz mało takich pojazdów, które spełniają jakąś konkretną bardzo funkcję, poza transportowaniem. Tak, tak, ale to, się, to, to już ulegnie, ulegnie zmianie, bo w najbliższym czasie będę malował Predatora. Model już jest prawie gotowy. I też będę malował dreadnoughty. Dwóch rodzajów, bo kontemptora i tego starego pudełkowatego. W końcu jakieś będą ja jak jakieś. Pamiętam, że miał Szwagier Dreadnoughta jeszcze, w, jak Haul, miałeś Haulon Griffon w swoją pierwszą Tak, bądź drugą. Nie no ale tak, wracając, wracając do tematu. Dzięki temu, że nie poszedłem w stronę jakiegoś własnego charteru, bo można oczywiście mm -hmm. stworzyć swój własny. Nie poszedłem w stronę innych charterów typu Imperial Fist i za to sobie rękę uścisnę, bo malowanie żółtego to jest koszmar. Mm. Y rozważałem różne opcje, nie wiem, Raven Guard na przykład czy Iron i to są dwa cztery, które są przeważająco czarne, co jest bardzo wygodne, bo ich przykryć czarnym podkładem i już nie robisz żadnego washa, tylko highlightujesz. Malowałem trochę Raven Guardów i naprawdę niewiele tam się robi. No, no chyba, chyba że nie wiem, no. Bawisz się w blendy szarości, tak, żeby jakieś refleksje. No bo jesteś skoro... po prostu mistrzem i robisz te edge highlight'y czarnym i robisz później te kreseczki wszystkie malutkie, takie drobiny, drobinki. Da się. No da się. no Tak jak spojrzymy sobie w ostatnim White Dwarf gdzie jest opowieść o czterech World mm. czyli czterech ludzi z Games Workshop'u, którzy sobie malują... Co miesiąc mają troszkę więcej modeli do swojej armii. Mm. I tam jest człowiek Maxim Corbeil, który jest chyba projektantem figurek w ogóle dla Games Workshop'u. I on zaczął armię Black Templarów, którzy są też przeważająco czarni. Tylko że właśnie w ostatnim White Dwarfie jest opis jak on maluje tych swoich Black Templarów. i Tam są chyba cztery albo pięć kolorów do highlightowania. Od ciemnego do jasnego. I daje to fajny efekt bo daje to naprawdę on robi też takie punktowe highlighty jak masz półokrągłe jakieś mm. powierzchnie. Gdzie ten highlight rzeczywiście wygląda, jakby się światło odbijało na, na tej, tej oddech. Ale kurde, czas, no, nie? No czas, no właśnie, to, to, jest, to jest ten motyw, że byłoby to bardzo czasochłonne. E, wracając do tematu, e, to co chłopaki wspominali, czyli spójność kolorystyczna, jak najbardziej jest istotna, e, jeżeli wybrałem ultramarinesów, no to powiedzmy, troszkę może poszedłem na łatwiznę w tym względzie, że większość materiałów, które Games Workshop wypuszcza dla Space Marinów, kiedy to są jakieś materiały poglądowe, flaw przykładowe modele, schematy malowania to dzięki temu, że to jest jakby czapter flagowy, to najwięcej takich materiałów jest dla ULTRA dzięki czemu raczej nie narzekam na brak materiałów do inspiracji tak, więc na przykład czekasz na kolejną książkę czarną Forge World'u, żeby pokazali na przykład jakiś przykład o tym Wiesz moment, co, tak? problem jest z tym, że oni w Forge'u tak troszeczkę nierówno do tego podchodzą, bo na przykład jak wyszła książka czwarta albo piąta, ta która bitwę o Calf i tak dalej opisywała, tę całą wiesz rozpierduchy na ultramarze, bardzo fajnie opisali ultramarinów, wiesz, jakie mieli, który czapter, jakie miało znaczenie i tak dalej. I super zrobili na przykład World Bearersów, że też wszystkie oznaczenia, że ci mieli jakąś tam gwiazdę, ci mieli jakiegoś tam demona trzymającego coś tam, ci mieli coś, ci mieli coś. I yy, tak samo są na przykład Iron Fist, yy, przepraszam, Imperial Fist gdzieś tak, zrobieni, że tak. ci mają na przykład topór gdzieś nawet, tam skrzyżowany. Nawet na karwaszach, jakie mają wzory wymalowane, co te wzory oznaczają. Super jest to zrobione. Karwaszach? Co są karwaszach? Na ramienniki takie, czyli. Na, no nie, ram, na ramienik jest na ramieniu, a, a. to jest na. Przedramienie. Przedramienie. Przedramienie. na przedramiennik. To, no, <laughs> więc y, czekam po prostu i mam nadzieję, bo Night mają być w tej książce Angelos i był, byłoby super, y, byłoby super, gdyby coś takiego rzucili. Na razie, jedyne, co zrobiłem to y, w książkach się pojawiały, tam są takie fajne profile, jak macie zawsze, jak malować, jakąś <coughs> tam Marina, to jest taki gościu. Amfas Stojący po prostu pod spodem jest jego broń, jakby oddzielnie, yy, i tam jakieś oznaczenia na zbroi, jakieś rzeczy jest tam poopisywane, że to jest na przykład szeregowiec, wariel, który umarł. Krótka jego historia. Tak, ja umarł gdzieś tam, gdzieś tam, jego ciało zostało odzyskane, bla, bla, bla, i tak dalej. Jest krótki opis tego, i u, u, wszystkie z, z internetu udało mi się wszystkie z forżowych rzeczy ściągnąć do Night Lordów. I, I jeszcze taka rzecz, o której znowu zapomniałem to jest to, że udało mi się tam wygrzebać, że y, goście, którzy byli na przykład w Special Weapons albo w Heavy Weapons mieli większą część zbroi białą i jak mam y, taki oddział, który jest tylko ze Special Weapons, to jest Legion Support Squad i oni mają w przeważającej części białe, białe pancerze. Co jest fajnym kontrastem do, do Army Night Lord, czyli nadal masz Większość armora jest granatowa, czyli spójna zresztą, ale masz te białe, które ich wyróżniają, tak? Dokładnie mm. No więc dobrze, wybrałem Ultramarinsów, pierwotnie ten wybór był z tego powodu, że spodobał mi się ten film Ultramarins, ten animowany powiedzmy. Trzymajcie No, sorry, no są gusta i guściki, tak? No co Ci mogę powiedzieć? No, podobał mi się. Trudno. Owszem miał dłużyzny, momentami nudził, ale w ostatecznym rozrachunku cieszę się, że posało ruchome medium wizualne no to ze znaczy, Warhammera 40 tysięcy, które no, miało parę fajnych momentów swoich. Tak? Bardzo mi się podoba ścieżka dźwiękowa, A. bardzo mi się podobają głosy, głosy aktorów, które były wyłożone. Animacje y, są bardzo nierówne, bo są momenty, gdzie wygląda to klockowato, a są momenty... gdzie Nie, naprawdę... Są momenty, gdzie to wygląda jak cutscenka z PlayStation 1. Troszkę tak, ale są też momenty, gdzie po prostu no, to znaczy, bardziej się do sięga. tego przyłożyli, zrobili więcej klatek animacji, tak, i był na to lepiej. Znaczy, wiesz, wszystko tu się rozbijało budżet. Ja podejrzewam, że wywalili większość budżetu, niestety, żeby na, żeby na dobrych aktorów ściągnąć. No, John Hurt nie był na pewno tani. Tani. Wiesz co, myślę, że lepiej by zrobili, jakby to wpakowali w animację, a za, zatrudnili mniej znanych, hmm. ale mimo wszystko dobrych voice aktorów, którzy podkładają, nie wiem, do gier, bądź do, do Bogu, filmów animowanych. Co dzięki Bogu robi Rasmus Bresdał, robiąc Inkwizytora. Ale kontynuuj. No Inkwizytor to jest, to kiedyś też moglibyśmy temat odcinka, na, tak naprawdę zrobić o Inkwizytorze. W każdym razie, z racji tego, że spodobał mi się film, to pierwsze figurki do ultrasów, jakie zrobiłem pierwszy pierwszy, to w ogóle był jakiś sierżan, którego jeszcze mam minus głowa, bo głowa mi się przydała gdzie indziej, ale mam jeszcze tego pierwszego. Degapitowany sierżant. Tak, jak ta, zrobiłem, natomiast kolejne modele to były postacie z tego filmu, czyli... No tak. I z gry. I, z gry, I z gry, tak. <coughs> jeszcze w podobnym okresie też spodobała mi się gra Space Marine, gdzie był kapitan Tytus i jego dwóch przybocznych, Leandros i ten starszy Sierżan taki z brodą na S, nie przypomnę I sobie. Z... Tyki, napiszemy w opisie filmika, jak na imię. Sidonus? Sidonus, dobrze. dobrze. Tak jest, tak nie, napiszę. Nie, nie tak Sierżan Sidonos więc... i szeregowy dupek. No Leandros, Leandros, który podkablował Tytusa. No, także tak, powstał model Tytusa. Wtedy jeszcze miałem armię mieszaną Howling Griffons. z Marine, Serant, Marine Serant. Ale to się wszystko trzymało, Ale to bo, wszystko, bo to wszystko z sukcesorzy ultrasów, takie. takie, więc po prostu Command Squad i Kapitana używałem Tytusa plus te postaci z filmu. W międzyczasie Howling Griffons i Marine Serant sprzedałem, te modele Command Squadu zostały. Ale i takich już nie używam, bo są bardzo starymi pędzobami, przez co nie trzymają standardu. Highlighty najcieńsze to tam mają milimetr grubości. <gry> no trochę, trochę siara, tak? Znaczy nie siara, no po prostu wtedy takie umiałem z teraz mam inne. I kiedyś sobie przemalujesz. No. Albo sobie przemaluję, albo ich sprzedam, bo już rozważam teraz, jak będę robił porządki po remoncie. Hmm. To sobie rozdzielę modele na te, które rokują jeszcze jakieś nadzieje i te, które po prostu bym się pozbył i wystawił gdzieś na mini-targowisko czy gdzieś. no Może ktoś będzie chciał takie tam, tabletop minus, powiedzmy, pomalowane. Słuchaj, są ludzie, którzy nie malują w ogóle, albo im się nie chce i wolą takie kupić żadnym. Nie, no na nie przykład, na, przykład. Ja na pewno drogo ich nie będę sprzedawał, bo po prostu chcę sobie na jakiś tam, nie układu tak Storm Ravena na przykład by sobie zrobił, bo nie ma żadnego latacza. No, przydobyć. Przykładowo, latacze są w ósemce całkiem dobre. No ale dobrze, mamy, mamy armię Ultrasów, więc później kolejne założenie, jakie mi się narzuciło i przy jakim zostałem, to jak kupiłem ten 500, 500 z trzema marinami mhm. i pomalowałem ich w, tak, w takie barwy, jakie były sugerowane, czyli w taktykali, bo oni mieli tak naprawdę wyrzeźbioną tą strzałkę taktykalową na ramieniu, mówię: No dobra, robię drugą kompanię. Bo w kodeksie od piątej edycji było, był taki obrazek na całą stronę praktycznie, gdzie byli wszyscy pojedynci marinsi z drugiej kompanii Ultramarines, łącznie z Kapitanem Sicariusem, Command Squad, Chaplain i potem każdy jeden skład, czyli sześć oddziałów taktycznych, dwa oddziały asaltowe, dwa oddziały dewastatorów. Jak się człowiek dobrze przyjrzy, to nawet mają bardzo fajne takie mieszane zbroje, że np. Hełm Mark III, Klata Mark 7, jeden na ramiennik Mark 6, drugi na ramiennik Mark 7, nowy Mark 6. Pomieszane takie są te, te, te zbroje. Aż tak bardzo w to nie brnąłem, więc jeśli mamy oddział taktyczny, gdzie byli z takimi pomieszanymi zbrojami, nie trzymają się tego. Mhm. Bo to już, to, to już była gruba inwestycja, zwłaszcza, że jak zaczynają, to jeszcze nie było herezji plastiku, czyli z Forge'a bym musiał te starsze marki armorów. Albo z Wyspy Piratów. Nie, no. Albo z Wyspy Piratów. Więc yy, aż, aż tak to. Czego nie pochwalamy? Czego nie pochwalamy, no, nawet troszeczkę potępiamy. <głos> <głos> hipokryzja! <głos> to nie jest hipokryzja, jeśli się z tego śmiejemy. Tak jest. Mamy nadzieję, że wyczuliście naszą imię. W każdym bądź razie, robiąc tą drugą kompanię, no tam różne perturbacje były, bo w międzyczasie wyszła siódma edycja i pojawiły się formacje, gdzie jeżeli braliśmy Battle Company, czyli podwójne demi-company, to mieliśmy tam do 400 punktów darmowych transportów i tak dalej. Dostępujesz kawałek sera. <grym> że przyjeżdża tak. kolej z Games workshop i przywozi Ci kawałek sera. Tak, to jak był ten y, album Ostrian, masz Machine, gdzie były Acting Advice od Arnolda, że y, zawsze przed nagrywaniem zjem sobie taki blok sera 30 deko. Dzięki temu masz zatwardzenie i zawsze masz groźną minę. <grym> y, w każdym razie no ok. więc był plan zrobić kompanię Ultrasu i jakoś tam stabilnie do przodu to szło. Miałem trzy oddziały taktykali tam, żeby troszkę urozmaicić oddział Assaultów, potem oddział Devastatorów. Aż tu nagle ósma edycja i nie ma formacji. No to jak nie ma formacji, to po co się będę bawił całą Battle Company, jak mogę sobie zrobić tak zwaną Demi Company. Czyli pół, e, pół, e, pół, kompanii. pół kompanii, trzy oddziały taktykalowe, jeden mm. Support i jeden Fast Attack gdzie różne są opcje, bo fast attack to może być assault skład, może być latacz. bike squad, A nie, to jest już nie. nie, latacz, nie, bike skład, atak bike squad i tak dalej. W każdym razie dosiągnąłem do demi -company. demi kompanii mam pomalowane i spójność jest trzymana w ten sposób i jakby odróżnianie unitów zgodnie z kodeksem, to co sugeruje kodeks Asartes, czyli taktykale mają białą strzałkę na, na ramienniku prawym i na strzałce jest czarna, rzymska liczba oznaczająca numer oddziału. Fast ataki, czyli asolci mają ten krzyż taki mhm. z czterech strzałek. No i dewastatorzy mają trójkącik. Sierżamcik taki. tak mhm. Pagonik, taki. tak? Tak. Mhm. Więc, więc taka, taki jest schemat spójności. Ale e, trzy, trzymając się w miarę flafu, trzymając się tego, co było w książkach, w kodeksie i tak dalej, e, starałem się robić tak, żeby odwzorować. Tak? Na przykład jak mieliśmy książkę Assault on Blackridge, a później Damnos, czyli Incydent z nekronami, mm -hmm. który brała udział druga kompania. Poznajemy tam, niektórych bliżej, niektórych tylko z imienia, sierżantów oddziałów taktycznych, asaltowych i devastatorowych. Na przykład bardzo fajną postacią okazuje się sierżant czwartego oddziału taktycznego Julius Fenion, który z początku jest takim zimnym synem, który w ogóle uczył się sztuki oblężniczej u kapitana Lysandera z Imperial Fistów i też troszkę ma w dupie ofiary cywilne, po czym człowiek z Planetary Defense Force tej planety, hmm. gdzie są na ratuje mu życie, zwykły człowiek. I nagle Julius Fenion to jest, to jest pierwsza zasada pisarstwa. Musisz mieć dynamiczną postać, która ma jakiś story arc, która zmienia postawę z jakiejś do jakiejś. Tak? I od razu bardziej lubisz tą postać. Był zimnym synem, który no, będziemy bronić to miasto, bo imperator tego chce, ale i tak to miasto jest stracone, bo nekronie kroni je zjedzą, więc no, postaramy się zdobyć trochę glorii i odlatujemy. Po czym, po jakichś tam perypetiach yy, faktycznie dba o to, żeby ten człowiek, który mu ratował życie, przeżył, żeby inni ludzie przeżyli. I nawet jak Dowódczyni tego człowieka, taka pani kapitan, czy pani porucznik z tego planetary Defense Force, trafia do szpitala polowego. To Fenion przychodzi zmienić tego człowieka na warcie na murze. Mówi, idź, spotkaj się ze swoją dowódczynią, ona potrzebuje twojego towarzystwa, jest ranna i musisz się pocieszyć. Ja za ciebie popinuję Więc? No okej, okay. okay. można postać chociażby za coś takiego. mieć większą troszkę... wartość bojową. Znaczy <grym> spadaj. No, ale okej, okay. no, powiedzmy, że można troszkę polubić, jakoś tam, nie wiem. Uczło, jednym słowem u człowieka to postać staje się bardziej trójwymiarowa i nie jest, nie jest takim kolesiem, który ma jeden jakiś charakter trait, że jest na przykład Dlatego, dlatego na przykład y, pisarstwo Mata Warda jest tak strasznie ganione, że on zazwyczaj pisał postaci z jednym traitem, na przykład jaki jest charakter trait y, tego, y, Driago, czy jak on tam ma, jest, jest badasem, to no, jest jedyne, jest i, po i prostu tyle. badasem i to jest tyle, co możesz o nim powiedzieć. Nie słuchajcie, no i też w jest rozwiązane to, że Sicarius był też w takim trochę stylu Mata Ward'a przedstawiany, że no po prostu jest mega wojownikiem. Czego nie weźmie jeden na jeden, to go to rozwali. Tak? Mm -hmm. Ale na przykład w tej książce Damnos, gdzie biją się z necronami, ale również i w Black czy i w paru innych przypadkach, jest wyraźnie pokazane, że on faktycznie jest zabijaką strasznym i szermierzem, i no nie ma sobie równych praktycznie w walce. Przywołują przykład Sigismunda, że to jest tam w historii Legiones startes jeden hmm. z najlepszych. Bo stary na stole Sigismund zabija wszystko poza niektórymi primarchami. No, no, no, no, no w, w każdym razie. Ale co jest podkreślane, że y, Sicarius y, jest świetnym czempionem, jakby, ale jest kiepskim liderem. Czyli jakby inspiruje, inspiruje, potrafi inspirować tylko przykładem, że ja idę się dobrze bić, więc wy też chodźcie ze mną i będziecie się te, też dobrze bili. Ale żeby, żeby jakąś konkretną przemowę czy coś konstruktywnego, taktykę, to, to już no, no właśnie, to już tak niekoniecznie. On, on, on robi stratagemy i stratagemy przeważnie wyglądają tak, że 3,4 drugiej kompanii jest wystawione jako przynęta, żeby wciągnąć przeciwnika w walkę, a on z jakimiś tam elitarnymi oddziałami sobie idzie od tyłu i żeby zabić, wiesz, szefa wroga, tak? To jest, to jest jego główny stratagem, jaki używa, jeśli chodzi o taktykę. I w Black Ridge'u tak było, i w Damnos tak było. I też jest kontrast z Kapitanem Ventrisem, bo Kapitana Ventrisa poznajemy w serii książkowej Grahama McNeela, Kapitana Czwartej kompanii, gdzie on, on też przechodzi dosyć długą drogę, bo zaczyna, jako, poznajemy go jako sierżanta command składu pod Kapitanem Ideusem, no i jako sierżant ultramarinsów jest wyszkolony, że trzeba używać kodeksa Startes i tak dalej. No ale kapitan Ideus jakby ginie. Łamiąc kodeks Astartes. Startes. Wygrywają bitwę dzięki temu, że łamie ten kodeks, no ale w tym momencie Ventris ma nowy przykład, że kurczę, ten kodeks to może jednak można interpretować po swojemu i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O, o tych postaciach wiele można mówić. Też o innych sierżantach drugiej kompanii, o komand składzie drugiej kompanii, który też poznajemy indywidualnie każdego z imienia. I to jakby zmotywowało mnie, żeby chociażby na podstawce, pod spodem, jak odwrócisz mhm. figurkę, to masz napisane jak on się nazywa. Tak? Mhm. I są te, są te twoje nazwy oddziałów, właśnie to jest oddział, kiedy już tam sierżant, tak, coś tam. Tak, dokładnie, z wszystko tego flafu, mm -hmm. jest, jeżeli jest sierżant Fenion, no to jest Tactical Squad Fenion, mm -hmm. nazwany sierżantem. No i tutaj troszkę ósma edycja mi pomieszała szyki do pewnego stopnia, przez co troszkę przeorganizowałem kolejność malowania, bo dzięki temu, albo przez to, że mamy teraz primarisów, którzy uzupełnili te kompanie, czekam, jak na zmiłowanie, na kodeks, który ma być jeszcze teraz w lipcu. W tym kodeksie już, już człowiek, który widział ten kodeks, miał go w ręku, powiedział, że tak jak były <coughs> schematy drugiej kompanii w poprzednich kodeksach, tu też będzie zaupdatejowany schemat drugiej kompanii, gdzie jakie składy primarisów, zwłaszcza, że teraz może być więcej niż 10 oddziałów w kompanii, więc będzie pokazane, które to są primarisy, które to są zwykli marinsi, jak to wygląda, czy na przykład, który z sierżantów został upgrade'owany. Bo jest to możliwe hmm. ponoć do primarisa, czy nie? Tak, wystarczy. Czy przeżyje sierżant... Yy, <grym> z... Jezus, będziesz, jak się będziesz tak trzymał, to chyba portfel ci pęknie, stary, z rozpaczy. Znaczy, nie, koniecznie, stary, bo w sytuacji podbrankowej, to mogę po prostu zamalować jeden padron i przykleić inną kalkomanię. I powiedzieć, że teraz to jest na przykład oddział taki. Nie? Także... To, jest, to jest problem z edycjami i tak dalej, dlatego mm, ja i szwagier dużo mm, magnetyzujemy sprzętu na swoich modelach, zwłaszcza na sierżantach ekwipunku. I ja mam jeszcze tą przykrą przypadłość, że jeżeli oddział ma napisane, że ten oddział ma granaty, to każdy koleś w oddziale ma doklejone te takie paucze z granatami inne takie A pierdoły. Aż tak, aż tak. Lubię, lubię, to, lubię to robić. I jeżeli na przykład mają close, close combat weapons to zawsze tam jakiś nóż do kleje, albo jakieś takie inne rzeczy. Eee, natomiast wszystkich kolesi z, nie wiem, z bronią ciężką, bronią specjalną, y, sierżantów staram się magnetyzować, jak nie całe ramię. To przynajmniej, to przynajmniej nadgarstek. Nadgarstek mm. jest prościej, bo raz masz mniej malowania, bo nie musisz malować całego paldrona ręki i broni, tylko malujesz samą dłoń. Broń i giwery. No Zwłaszcza, że te bronie specjalne, bicy w sensie, mm. są tak skonstruowane, żeby pasowały. I tak, no że masz... Przy tak samo ułożonych rękach, każda z tych broni będzie na magnesie pasowała. Wiesz co, mm -hmm. jedyne co to jak na przykład plazma jest trochę szersza od malty, to może być tak, że tego nie widać za bardzo, że koleś ma po prostu milimetr luzu pod tym, pod no, uchwytem. Nie, tego nie widać. No ale właśnie, a propos magnetyzowania, to jest jakby jeden z tych elementów standardu, według którego standardu robię tą armię. Czyli w momencie, kiedy malowałem tych trzech pierwszych z Marinów, ustawiłem sobie jakiś tam standard, który jest wzięty z Paintsplatter, z White Wolfa mhm. Jak, których kolorów użyć i w jakiej kolejności. Założyłem sobie, że według tego standardu armia będzie dalej szła, żeby to było spójne. I również elementem tego standardu jest to, co więc mówi, że jeżeli jakiś model może mieć różne opcje uzbrojenia, to w tym momencie wjeżdżają magnesy. Co jest naprawdę, mhm. naprawdę, naprawdę fajną rzeczą, jeżeli chcecie. W każdej grze, jak wystawiacie swoje modele, żeby one miały taką broń, jaką im daliście swojej liście to armii, no to, no to magnes jest tu albo, albo pinowanie, czyli druciki, tak? tak. Zygi ma, ma taką masę tych modeli, że on po prostu jak potrzebuje goście z, nie wiem, z jakimś heavy, heavy, tak. Zamiesza tak jak ja w klockach legach, kiedyś tak. mieszałem i wyciąga. I wyciąga akurat, o, czekaj, roki, ten koleś w oddziale to będzie miał Rokitę, no to, a czekaj, zaraz tu wyciągnę jedno ze swoich milionów pudeł i wyciągnę sobie koleś z Rokitą. Ale tak. to jest to akurat jest rzecz, której mi brakuje dosyć, bo brakuje mi właśnie trochę kolesi z broniami ciężkimi, Nie, ale tak jeszcze, nawiązując do tego, co będziemy konwertujemy, na przykład chcę ze zwykłych bojsów zrobić flashgizu, czyli po prostu chcę im podoklejać różnych działek, różnych broni, bo w te modele flażliców orkowych mi się bardzo podobają, aczkolwiek zupełnie nie pasują do, do stylistyki mojej. Tpiraci w ogóle by mi nie pasowali, w ogóle, w ogóle, w ogóle. w ogóle. Ja jak bardzo lubię te modele, czy podobają się te modele jako modele? Tak, jako orki mi się w ogóle nie podobają. Nie, po prostu. Więc muszę zrobić zwykłych kalesi, czy będą mieli wielkie giwary, aczkolwiek nie będę robił tak jak te modele, które znaliśmy ostatnio u mnie w pudełku, że jakieś lance eldarskiej z, z magazynkami od granatnika gwardii będą miały, nie? Ale coś wymyślę i będę, będę robił konwersję, także no przynajmniej widzicie teraz skąd y, u, u, u szwagier. Ale ja nie skończyłem. A nie skończyłeś jeszcze? O co? Nie, nie mówiłem w ogóle o konwertowaniu, mówiłem tylko jakby o A, no, armii. Okay. Na szczęście o konwertowaniu za dużo nie powiem, bo, z racji, bo nie konwertuję. z racji tego, że sugeruje się przeważnie tymi źródłami wizualnymi jakie mamy. Czasami to jest nawet zdjęcie figurek na pudełku, tak jak ostatnio dewastatorów robiłem, to sierżanta. Skleiłem dokładnie tak, jak był sugerowany na pudełku, z tym wyjątkiem, że dokleiłem mu dodatkową serwoczaszkę na plecaku. A poza, tym, poza tym jest... Yy... Złamałeś schemat. Czy... GW w jasno. Miałem, miałem, miałem, wewo, jeszcze, wewo. miałem jeszcze inny wzór serwoczaszki i chciałem mu z drugiej strony plecaka, żeby miał trzy, bo ma jedną na podstawce, drugą na plecaku. Aż tyle serwoczaszek? Czy to jest legalne no, Czy kodeks Astartes aprobuje? Znaczy, słuchaj... Wieleś... Ale policja, proszę przyjechać na podcasta. <laughs> w jednej z książek ultrasowych jest wprost powiedziane, że w Imperium Ultramar nie używa się serwoczaszy, bo to jest zniewaga dla zmarłych. No, true. true. Ale modele tego w ogóle nie odzwierciedlają, więc stwierdziłem, że nie, nie będę się tym zbytnio przejmował. W każdym razie, jeśli chodzi o konwertowanie, ultramarinsi, kiedy są dobrze napisani, mają dosyć silny motyw Rzymian w kosmosie. Mm -hmm. Trochę Greków, ale zwłaszcza Rzymian starożytnych. Greków bardziej mają ci yy, Minotaurzy. Tak, no. tak, tak, tak. Znaczy oni mają Spartan konkretnie. Mm -hmm. yy, bo Grecja to nie mniej... Nie konkretnie ma, to spartan. mają trzystu. Nie tyle Spartan, co no, Spartan wydaje tak, 300, Tak, tak, tak. Natomiast demokracja ateńska i demokracja rzymska, Republika Rzymska to jest, to jest właśnie ultramar. Yy, I też w książkach mamy motywy, że yy, sierżanci, yy, drugiej kompanii przynajmniej, a podejrzewam, że innych też całkiem możliwe, biorą udział w życiu politycznym Ultramaru i zakładają togi, mhm. siedzą w Senacie i tak dalej, co też jest dosyć ciekawym motywem. I dotykają się w łaźniach. co jest całkiem możliwe, ale są pamiętaj, że są wykastrowani. W każdym razie ciekawy motyw jest też taki, że Jezu, zgubiłem myśl przez <śmiech> <śmiech> Dębny się o łaźni z że, że zakładają togi i uczestniczą w życiu politycznym Ultramaru. Tak, od tego chciałem się... wyjść. No, słuchajcie, no, w różnym szeregu bitsów, m.in. Ultramarines Upgrade Pack, mamy takie motywy. Co prawda wszystkie, chaptery, prawie wszystkie chaptery kodeksowe Space Marines mają jakieś elementy troszkę ciągnące do Rzymu, no bo mieliśmy Legiones Astartes, czyli typowo z... TN. Znaczy, no, <laughs> Legiones, tak? I, i używamy High Gothic, czyli łacimy. To wszystko bardzo odwołuje się do starożytnego Rzymu ogólnie. Więc inne chaptery typu Imperialfiści czy, czy, czy inni też mogą takie motywy Czy znaczy Każdy, każdy chapter ma jakiś tam swój motyw, możemy kiedyś o tym opowiedzieć, jak jasne, będziemy jasne, o, o inspiracjach pod ubie... mówić, ale ultramarynsi są akurat bardzo Imperium Rzymskim. Tak, więc jeśli, jeśli takie rzeczy, jak na przykład popatrzymy sobie na umundurowanie Legionów w starożytności, no to jeżeli był grzebień podłużny, wzdłużny na hełmie, to to był zazwyczaj podoficer, jeżeli był poprzeczny grzebień, to był oficer, centurion albo wyżej. No to na tej samej zasadzie, na modelach możemy, tak jak sierżantowi ostatnio, sierżantowi intercesorów, żeby jak już się zapoznałem, zrobiłem cztery modele tych intercesorów, wiedziałem mniej więcej jak one wyglądają, jak ich się maluje. No to przy piątym modelu, który był sierżantem, już mu dowaliłem na hełmie z pudełka strengardów grzebień wzdłużny, mm -hmm. że to jest sierżant, czyli podoficer. I na kroczu ma te rzymskie się jakoś? paski skórzane takie zwisające. To ma, nazwę. Tak, to, to ma nazwę Ktoś nam w komentarzach pewnie poda. Pewnie tak. Paski już. skórzane. No element kojarzący się niewątpliwie ze starożytną zbroją, zwłaszcza rzymską. Krocz Katafrakci kata to mają się. Katafrakci to mają też tutaj na tak. ramionach i na, na kroczu jak najbardziej. Także takie, takie małe motywy plus, plus jakieś tam małe konwersje jak najbardziej wprowadzam, ale nie jest to jakoś strasznie odbiegające. Na przykład nie używam z jakiejś takiej zasady po prostu żadnych biców tak zwanych third party, czyli nie wiem, kromlecha, Maxmini i tak dalej. Nawet nie jestem do końca pewien, czy mają bicy, które by pasowały do ultramarysów. Pewnie mają, ale... Nigdy nie jakoś nie To Mam na przykład gra w kanonie, gra w pistole, takie rzeczy. Ale robię. to jest broń. Mi bardziej chodzi o takie ozdobniki, A, okay, jakieś, tak. albo jakieś chapter specyfik, hełmy i tak dalej. Wiem, że na do Dead Guardów mają. To... Może to drzwi mają jakieś. Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o takie firmy, które robią inną rzecz, to zazwyczaj jak mają na przykład jakieś alternatywne hełmy, czy jakieś takie rzeczy to, to mi się średnio podoba. Natomiast jest kilka firm, które robi fajne takie właśnie ozdobniki, typu jakieś czaszki jakieś takie, albo z futra, albo z kolczugi, wiesz, co możesz dokleić na, na ramiennik mhm. to takich rzeczy spoko. Natomiast nie zdarzyło mi się, żebym zobaczył, wiesz, jakąś figurkę, czy element figurki z innej firmy i powiedział łooo, muszę to mieć. No, no właśnie. Także znaczy, tak. może coś jeszcze, wiesz, może po prostu nie widziałem wszystkiego, tak? I coś by mnie przekonał. Jeśli, jeśli chodzi o bits do kontaktowania, to tak jak mówiłem, przede wszystkim bazuje na tym Ultramarines upgrade pack za 35 zł podaje, że tam, tam jest klatka piersiowa taka rzymsko-ultrasowa, mm -hmm. jest hełm, jest goła głowa z wieńcem laurowym, gladius, czyli ten miecz, tak z, z... Laurowym. z wieńcem laurowym. Z Wincem laurowym. Gladius, czyli miecz krótki, tak mm. z ikoną A gladius Serzys... teraz ma Ten, ten tak. nowy kapitan ma gladiusa takiego nie? E... Taki kró króciutki ten mieczek jest, tak? A czy wiesz co, jak kupisz ten, jak kupisz sobie Burning of Prospero i są ci w Mark 3 kolesie, mhm. to tam, yy, tam ich mniejszy Power tak. Sword zresztą dałem ci ten Power Sword z mojego boxa, yy, jest taki właśnie krótki i to chyba za Power Sworda robi. No no to jako taki No nie, nie długi jednak jest trochę. Gdzieś na jakimś zdjęciu widziałem, a tego właśnie widziałem, kaptyna. Może dlatego, że ma grubsze, grubsze ostrze. Albo jest ten, albo jest pod takim kątem. Albo po takim. Bo to, na przykład, ten też wygląda na krótki, nie? No bo jest pod takim kątem. Bo jest pod kątem. W każdym razie, e, m, mówię, może, może konwersje nie idą jakoś strasznie daleko, ale e, jak wezmę figurkę do ręki Ultramarina, jeżeli to będzie moja figurka, to ja będę wiedział, e, że to jest moja, bo po prostu po iluś tam rzeczach charakterystycznych, zwłaszcza w malowaniu poznam. Że to jest moja. I w sumie, w sumie tyle. Możliwe, że z czasem, jak już nabiorę pewności siebie, e, to będę właśnie więcej takich motywów, jak na sierżancie intercesorów e, rzymskich e, umieszczał. Może popatrzę po pudełkach do Sigmara, czy nie ma czegoś takiego, co mogłoby się przydać jako, jako element upiększający. Zobaczymy. Niczego nie wykluczę. Nie wydłużę. wiem, czy nie, nie byłoby fajnym motywem, jakbyś, e, nie wiem, może tu strzelę trochę zupełnie jakieś pudło, ale. Choplici z jakiegoś, wiesz, z Wezdy czy coś. Tam mają plastikowe modele, może kupić taki boks i po prostu wszystkie elementy czy tarcze, czy coś im porobić, takie, wiesz. Zamiast miecza zrobić im dzidę. Ale, ja, no, jest... ale nie wiem, czy zauważyliście, że no, w ogóle. Nie, y, nie, nie, hmm. nie wiem, czy zauważyliście, ale na przykład z, z kodeksu chaosowego Power Spears zniknęły. No dobrze, ten odcinek wyszedł chyba dosyć długi. E, Dłuższy no, niż się spodziewaliśmy. Chłopaki się rozgadali, e, szczególnie ten jeden, no się rozgadali. No. <grystanie> Właśnie nam pokazał mu środkowy palce. Chcielibyśmy też usłyszeć jak wy personalizujecie swoje armie. Może macie fajne pomysły, którymi chcielibyście się podzielić, które można byłoby ukraść. <grystanie> Wrzućcie w komentarzach pod tym odcinkiem, czy to na Facebooku Złotego Tronu, czy Grota, wrzucie, e, czy Budzkiego Manufaktorum wrzucił po prostu swoje zdjęcia jak, jak wy personalizujecie swoje armię i jak wasze armie wyglądają wyjątkowo typowo na wasze armie a nie na jakieś zwykłe armie. Także dziękujemy za wysłuchanie 9 odcinka podcastu Złoty Tron. Zapraszamy do I przypominamy, że w 10 odcinku będziemy mieli dla was niespodziankę jeśli chodzi o formę podcastu, ale to więcej szczegółów jak w wyjdzie. Zobaczycie. jak zobaczycie w <laughs> Jak to Electronic mówi, jak wyjdzie to wyjdzie. <laughs> Więc yy, na razie o, od, od, od, od, od, od, od, odwołuję się, nie wiem, się. Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Szwagier, Vincent i Zigi. Na razie. No dobra.